Cześć! Witajcie w Cinema Postkaście. Dawno nas nie było, a z tej strony mikrofonu Adrian Bush z drugiej strony mikrofonu Grzegorz Narożny. Cześć! Witamy Was po długiej nieobecności. I zacznę od takiej małej aneg anegdotki, że na Nowym Horyzontach Mateusz Ród pytał nas, czy będziemy robić podsumowanie Festiwalu Nowe mm. Horyzonty. No ja wtedy wybitnie nie miałem czasu, wiedziałem, że to podsumowanie nie powstanie, że nie ma szans i tak nawet żartobliwie powiedziałem, że... No ale po co nagrywać 50 podcastów w roku, skoro można nagrać jeden podcast podsumujący wszystkie festiwale, drugi podcast podsumujący wszystkie filmy i załatwić to tak za dwoma zamachami. No i tą anegdotka, ta anegdotka stała się faktem. Tak, słowo się rzekło. Tak, fakt jest faktem, coraz mniej czasu, a coraz więcej obowiązków. No i podcast skumulował się do jednego wielkiego podcastu, który podsumowuje wszystkie festiwale w tym roku, tak, zamierzamy właśnie nagrać w tej chwili, to co teraz słyszycie, to ma być podsumowanie wszystkich festiwali, na jakich byliśmy w tym roku, no a przy okazji wspomnienie o tych festiwalach, które ominęły nas, bądź chcielibyśmy na nie się wybrać, o tym też opowiemy. A drugi podcast, który dla Was szykujemy w tym roku, bądź w następnym, w zależności od tego jak nam się uda nagrać, to będzie, a ja mówię tym roku, bo nagrywam to też jeszcze w 2019 okay. roku, a zobaczymy jak się wyrobimy z montażem, no. A drugi podcast to będzie podsumowanie filmowe, takie jak zwykle robimy, czyli luźno po prostu sobie rozmawiamy o wszystkich filmach obejrzanych. Na ten podcast czekajcie, tego słuchajcie i chcielibyśmy opowiedzieć Wam o tych festach, które nas dotyczą. I teraz na sam początek takie słowo, troszkę wyjaśnienia, że generalnie nie będziemy mówić tak o ogólnopolskich festiwalach tak, tak jakoś bardzo mocno. W tym sensie, że no zarówno ja jak i Piku jesteśmy teraz wokół Warszawy mocno skupieni. Grzesiek, dlatego że tam mieszka. No tak... Ja dlatego, że moja dziewczyna obecnie mieszka w Warszawie, więc generalnie jak już odwiedzam tak jakiś festiwal, to ten festiwal jest tak przy okazji, bo odwiedzam ją, a nie dlatego, że, że mam dalej jakieś szał i wściekliznę odwiedzania festiwali w całej Polsce. Więc no tak, tak generalnie się skupiłem w tym jednym mieście. No dużo tak jest, nas, Raczej tak... to stołeczne omówienie będzie. Tak, no, także też no, musimy Was ostrzec, że w całej Polsce i na świecie zresztą jest mnóstwo fajnych festiwali, fajnie jeżeli na nie pojedziecie i się podzielicie z nami tymi wrażeniami. W tym roku no, niestety my nie możemy zrobić takiego, takiego podsumowania. Mhm. No, Może przyszłość pokaże, że, że kiedyś się uda. Natomiast no, to będzie podsumowanie skupione na trzech festiwalach przede wszystkim. Trzech, które chcielibyśmy, bo zawsze omawiamy, więc chcielibyśmy również ją omówić, to będzie Nowe Horyzonty, Warszawski Festiwal Filmowy, którego obiecałem, że nigdy już nie odwiedzę i nigdy go już nie, więcej nie omówię. <grych> no, widzicie, co, co warte moje obietnice i pięć Smaków. E Trzy. Jeden festiwal tak jest wrocławski, no ale to taka trochę nasza tradycja, że zawsze tam jeździmy. To jest też taki najpopularniejszy festiwal kino, dla kinofilów, więc no, to jest naturalne, że gdzieś tam akurat ten wrocławski festiwal się znajduje. Ja ciągle też o nim myślę, tak, jak, jak festiwal, gdzie jak już warszawiacy się wyrywają, to gdzieś to właśnie na nowe horyzonty, Wrocławia, tak. Wrocławia, tak. no, Więc nawet nie myślę o nim do końca tak, jak jako ten festiwal. Lokalne czy cokolwiek, mhm. tak? No, on jest, taki, on jest taki ogólnopolski. No, dobra, trochę, trochę błąkam. Natomiast zanim przejdziemy do, do tych trzech festiwali, tak mocniej się na nich skupimy, to opowiemy też o festiwalach, które gdzieś tam były na naszej mapie, tak? Gdzieś tam jakoś na nie trafiłem, tu i tam. No i. Chciałem zacząć w ogóle od takiego pytania. Od takiego pytania, Piku, jaki jest w ogóle twój najlepszy festiwal, który w tym roku odwiedziłeś, tak? ulubiony? Mhm, ulubiony. No właśnie tutaj zawsze mam dylemat między właściwie dwoma, czyli Nowymi Horyzontami i Pięcioma Smakami. Tak jak zawsze, jak co roku właściwie to jest, to jest moja moje takie top dwa festiwali. i. i z na każdym z różnych powodów znajduje coś, coś dla siebie, ale w tym roku chyba e, jeśli chodzi o repertuar i, no i, i, i sam klimat też, wygrywają chyba nowe horyzonty, dlatego, że obejrzałem tam lepsze filmy azjatyckie niż na, na pięciu <śmiech> smakach, co nie znaczy, że, że pięć smaków mi się nie podobało, a po prostu nowe horyzonty miały w tym roku e, bardzo dobry line-up, jeśli chodzi o Azję. I mimo, że było je mniej niż w zeszłym, to, to te tytuły, które obejrzałem, były naprawdę mocne. Mhm. <śmiech> No ja tak zaskoczę trochę, ale w zasadzie e, do tego też przejdę. Ja przechodzę jakiś taki tryb znudzenia festiwalami. E, znudzenia zwłaszcza tymi, na których już byłem. E, czuję, że dwa razy można tak, jechać na ten, ten sam festiwal. Oczywiście nie, nie robię tutaj żadnej zasady, mm -hmm. natomiast odkrycie jakiegoś festiwalu to jest zawsze jakieś przeżycie. Drugi raz pojechanie, gdy już się zna wszystkie reguły i zasady, to jest mega frajda. Trzeci raz pojechanie na jakiś festiwal, to już jest poczucie, że to już było. I... To już trochę powodamy w rutynę, tak? Tak, tak. I powiem szczerze, że dla mnie co prawda trochę zrywa, zrywa z tą zasadą, bo ja byłem trzeci raz na Święcie Kina Niemego i dla mnie to jest jeżeli chodzi o polskie festiwale, bo zaraz mm -hmm. przejdę do zagranicznego, to jest dla mnie festiwal numer jeden tak naprawdę w tym roku festiwal, na którym miałem dość dużo tak, dość duże oczekiwania wobec programu bo był totalnie pełen nieznanych filmów, a okazały się jak zwykle super, takie wygrzebane w ogóle gdzieś spod ziemi zawsze człowiek sobie myśli, że Niemekino Kino to jest jednak te kilkanaście bądź kilka no, ale jednak mm. ograniczona bardzo liczba tytułów, a tam zawsze coś wygrzebują jeszcze. E, plus, właśnie zabrałem dziewczynę na ten festiwal, i ona była. E, ona zdołała się przekonać do, do kina niemego, którego generalnie wcześniej nie lubiła, bądź jakoś tam jej akceptację nie, sięga, nie sięgała aż tak bardzo, tak. A potrafiła polubić, tak, po, pokochać Bastera Kitona na przykład jak ja. E, więc. E, ten festiwal spełnił, spełnił te wszystkie oczekiwania e, i mm, ja chyba jestem ja chyba jednak ściemę ale że tak, jestem drugi raz dopiero na Święcie Kina Niemego, więc no. on się spełnia w tej zasadzie, którą, którą stworzyłem. Aha, zobaczymy e, jak będzie za rok. Znaczy... Tak, zobaczymy jak będzie za rok, może będę znowu znudzony, e, kolejny raz tak dojdzie do tego znudzenia, natomiast no, Święto Kina Niemego jakoś tak wygrało, to jest też króciutki tak naprawdę fest, bo to jest cztery dni. To jest 4-7 kwietnia, nie? To jest jego 16 edycja w tym roku, ale no, bawiłem się świetnie, zarówno dzięki tej muzyce na żywo, jak i temu, że odkopali mnóstwo nowych filmów. Co prawda, zawsze mam jakieś oczekiwania, żeby odkopać mnóstwo klasyki, której dotąd nie widziałem, a jeszcze, jeszcze jej nie nadrobiłem. No ale w tym roku no, dalej wykopali coś nowego i dalej potrafili mnie zachwycić, więc to będzie mój ulubiony festiwal. Ale to on, on repertuarowo to tam jest y, ile filmów mniej więcej? Z 10-12 jakoś tak? Oj powiedzmy, no że tym... gdzieś 20 chyba. Aha, bo... nawet. Znaczy, to, to znaczy tak, że jest jeszcze dużo shortów. Nie? Mhm, e, przynajmniej w tym roku było cała masa shortów i. Eee, Serge Bromberg, taki znawca tak, kina niemego, on przyjechał i wykopał też kilka właśnie krótkometrażowych filmów, które razem z prelekcją, razem z wyjątkowym wykonaniem muzycznym, plus w ogóle no, nawet z udziałem widzów, tak niektóre były seanse, więc taki, taki wyjątkowy pokaz nam urządził mhm. tych shortów eee, i trudno mi, się poławać, trudno mi się poławać, może masz rację, okay. że to jest około 12 mhm. filmów, plus y, wiadomo jakieś tam shorty plus średnie metraże bo to kino nieme no to, to mhm. czas kiedy jeszcze nie uregulowało się że filmy powinny mieć mniej więcej te dwie godziny czy półtorej godziny nie no i jeszcze chciałem wspomnieć, że absolutnym moim zachwytem w tym roku jest festiwal w, Ber w Berlinie. Ja o nim nagrałem osobny podcast, więc nie będę pewnie się rozgadywał, chociaż już się rozgadałem tak aż za bardzo. Ale dla mnie nową metodą tak? przeżywania festiwali, ja jestem jak dziecko trochę z tymi festiwalami, dla mnie nie wystarczy tak obejrzeć pięć filmów dziennie i zasnąć i wstać rano i obejrzeć następne. Tylko dla mnie liczy się ogólnie cała otoczka. No i festiwal w Berlinie był dla mnie taką mega bombą, bo raz, że tam jest mnóstwo kinofilskich rzeczy typu muzea, typu gadżety, typu sklepy z filmami. Druga sprawa, że Berlin, tak samo miasto mogłem zwiedzić. I ja tam obejrzałem cztery filmy, no kurczę, mm -hmm. cztery filmy zaledwie. Ale byłem też na spotkaniu z... A, a ile Król. dni tam spędziłeś? Spędziłem tam chyba cztery dni. Mm -hmm. Tak plus minus. Czyli tak film dziennie średnio. Mm -hmm. Tak, i wiesz, ale wszystkie te, wszystkie te eventy, które oni przygotowali, to ja korzystałem bardzo, bardzo różnorodnie z tego i bawiłem się świetnie. Czyli jakość, nie ilość. E, tak, tak. I to może jest jakaś metoda, żebym ja w ogóle się nie zanudził na śmierć na festiwalach filmowych, no że właśnie. może po prostu jeździć do różnych miast na świecie, zwiedzać je, a przy okazji oglądać sobie filmy na tych, na tych festach, no nie, e, no. No bo powiem szczerze, no tak, pięć smaków y, czy Nowe Horyzonty, fajna rzecz, y, zaraz pewnie przejdziemy do omówienia ich mm -hmm. szerzej, ale jednak y, no, to nie jest już dla mnie takie wow, to już było. No tak człowiek, tak jak mówiłem, popada szybko jednak w rutynę i cały czas mamy taką potrzebę bycia zaskakiwanym no, czymś nowym. Człowiek to... może nie, ale ja... Okay. No, ale, ale ogólnie jest taka, jest taka tendencja, że po prostu już szybko rzeczy powszednieją. No, mm -hmm. no nie masz mm -hmm. tak w sumie, bo właśnie do tego, do tego troszeczkę ogólnie, przeszedłem, tak. wiesz, że będziemy się kręcić wokół Warszawy, wokół warszawskich mm -hmm. festiwali, nawet jak te mini festiwale będziemy zaraz omawiać, e, to jednak, kurczę, no w tym samym mieście codziennie festiwale, no. No tak, ale ja jednak może nie, nie jestem aż tak tym znudzony, czy zmęczony jak, jak ty, ale, ale odczuwam jednak już, już bo, to jest, bo to jest może coś takiego, ja, ja mam takie poczucie, że Wchodząc na. przyjeżdżając do Wrocławia, czy przyjeżdżając do Warszawy na pięć smaków, to wchodzę już tam tak trochę bardziej jak, jak do siebie. To już jest takie. To, to, to jest taki mój, mniej więcej to kino to jest mój dom na no, te parę dni, czy tam, czy tam tydzień, więc dlatego, dlatego odnajduję się tam dobrze, ale jednak rzeczywiście już przy tych, przy którymś razie jak, jak jestem na tych festiwalach, to, to brakuje takiego efektu wow, tam może organizatorzy starają się cały czas wprowadzać jakieś nowości, jakieś, jakieś właśnie poboczne eventy, ale no raz, że, może nie uczestniczę w nich tak, tak mocno, bo, bo gdzieś tam, mimo że, że tak jak mówisz, mógłbym sobie może opuścić te dwa seanse dziennie, ale, ale zawsze jednak tak dopycham kolanem, żeby jak najwięcej hmm. tych filmów zmieścić, a, a później rzeczywiście może nie wyciągam z nich tyle, ile wyciągnąłbym z takim bardzo świeżym umysłem, więc, więc no, pewnie niektórzy Nasi znajomi, by, by mnie też za to zlinczowali może to za duże słowo, ale zrugali może. Ale, ale tak, tak. Ale, ale myślę, że, że tak trzy seanse dziennie powoli się stwierdzam, że, że, to, jest, że to jest optymalna mhm. liczba. To znaczy, dodać należy, że to nie jest wina festiwali, że wypracowały sobie jakąś, no nie powiem, rutynę, tylko tradycję, tak? No tak. To, to, to, nie jest, to nie jest nic złego. Bo każdy, każdy, kto na świeżo przyjedzie, to pewnie będzie zachwycony, że to, to, są, to będą dla niego nowe tradycje i być może, że tak bardzo je pokocha, że przez 10 następnych edycji będą dla niego ważne, nie? Że zmienienie nie, no ich na siłę to, to, to nie jest to. To jest mój problem tak prywatny, a nie. A nie mm -hmm. tych festiwali. No. Tylko tak chciałem po prostu się zwierzyć, nie? E, że przechodzę tak jakiś kryzys festiwalowy. Mm -hmm. no. <głosy> e, przy czym nadal e, to jest olbrzymia frajda zobaczyć choćby dobry super film na jakimś festiwalu, czy jakąś świetną prelekcję, a tych było bez liku w tym roku. No. Cho, choćby właśnie na święcie kina e, mm -hmm. No. I tak, e, chciałbym... Teraz omówić kilka pomniejszych festiwali, tak, zanim dojdziemy do tych trzech gigantów, które, które zamierzaliśmy omówić, no, chciałem wspomnieć o feście, na którym byliśmy obaj, czyli e, Warsaw Korean Film Fest. Mhm. E, to jest piąta jego edycja. Wcześniej bodaj chyba było to w kulturze, tak w kinie kultura tak. się odbywało. Teraz przeniesiono ten festiwal do kinoteki i frekwencja była olbrzymia, szał był olbrzymi. Tak, bo e... Pierwszy raz chyba od lat, albo w ogóle kiedykolwiek ten festiwal miał jakąkolwiek promocję. Przynajmniej ja zauważyłem tą promocję. Ich fanpage na Facebooku nagle ożył po latach. Gdzieś tam się właśnie, właśnie byli aktywni. w Jakieś artykuły w, w sieci czytałem na ten temat. Otoczka taka wydawała się trochę bogatsza. Może ta kinoteka też zrobiła ja swoje i, i no, pierwszy raz właściwie się dopiero na niego wybrałem, o dziwo. I nie żałuję, bo naprawdę jest świetna impreza w sumie. Ja też pierwszy raz wybrałem i szczerze mówiąc mam trochę takie rozbicie, bo ja zacznę od tego, że nie lubię trochę takich festiwali, w sensie nie lubię przeglądów nowego kina i tutaj można wymieniać po trzy kropku Portugalii, Hiszpanii, a no tak, tego Turcji i wiesz co i, to, to, i Warsaw Korean Film Fest troszkę jest taką rzeczą odróżnia go tylko właśnie to, że ma retrospektywę, a, na, a raczej genialnie go odróżnia, tak, to, że e, odbywały się tam retrospektywy tak, filmy puszczane z taśmy plus jeden klasyk, ale mhm. generalnie nie lubię takich przeglądów, bo czuję, że to tak jakby ktoś mnie zresztą festiwal w Gdyni istnieje, więc w sumie, mhm. w sumie istnieje też coś takiego, że jakby ktoś mi faktycznie puścił pod rząd kilka polskich filmów najnowszych, nie? I mhm. wiadomo, że najnowsze kino puszczane, puszczane tylko z konkretnych lat, no to to no będą tak, filmy że... jakkolwiek wyselekcjonowane, no to jednak mhm. różnej jakości, nie? Mhm. No. No ale Korean działał, działał, miał bardzo fajnego bardzo fajne spotkanie z krytykiem znawcą Lee Chang-donga, miał retrospektywę właśnie Lee Chang-donga. Ja co prawda widziałem już wszystkie, prawie wszystkie filmy Lee Chang-Donga, akurat na dużym ekranie. Na retros, retrospektywę była na Letniej Akademii Filmowej Zwierzyńców kiedyś. No ale tutaj zobaczyłem te filmy Staśmy, wtedy to było z cyfry teraz miałem okazję zobaczyć te filmy z taśm i to też jest jakaś nowa jakość, nie? No powiem Ci, że to chyba jeśli chodzi też o jakość filmów samych i, i, i reżysera, to wydaje mi się, że to najlepsza tegoroczna retrospektywa ze wszystkich polskich festiwali. No, no jak to troszkę też tak, no... W sumie. Chociaż no, dla mnie to jest trochę powtórka, nie? Ale ja już doszedłem do tego levelu, nie? Że, że, że ktoś tam mówi, że na nowych horyzontach jest jakaś retrospektywa, a ja no nuda to już było na Rotterdamie. Nie? Wymyślcie coś nowego. <laughs> że ja patrzę na skalę światową przez ten Berlin. <laughs> no, ale generalnie akurat też popełniłem troszkę FOPa, bo tak. Mam, mam minimalne wrażenie, chociaż no, to jest tylko wrażenie, bo oglądam, wiadomo, skrawek i filmów polskich i koreańskich, ale mam wrażenie, że chyba ta kinematografia koreańska leży na wyższym poziomie albo no, na, w sumie dość w ogóle, jeżeli chodzi o międzynarodowy poziom na do, dość dużym poziomie i przegląd nowego kina koreańskiego no, też nie, nie, jest, nie jest tak bolesny, tak, jak, jak może się wydawać, mm -hmm. gdy wymienia się inne państwa, nie? No ja, tu, ja tu śladowe ilości tego nowego kina koreańskiego zaliczyłem, bo wybrałem się tylko na jeden film, na, na Pewniaka w sumie, który już, już zresztą był w, na trasie Atlantyku bodajże wcześniej, czyli Gniazdo Kolibra. I po prostu dostałem mniej więcej to, czego się spodziewałem, także, także nie, nie obejrzałem reszty tych, tych nowych filmów, głównie z braku czasu. I, i, i po, oprócz tego jeszcze obejrzałem ten klasyk z błąkaną kulę i to... Dwa filmy Li Chang Donga i tyle z mojej retrospektywy, znaczy i tyle z mojego udziału w Koreanie, ale, ale to wystarczyło, żebym sobie wyrobił dobrą opinię o tym festiwalu. No tak. Mi, mi na przykład robotę zrobiło spotkanie z krytykiem znawcą twórczości Li Chang Donga, mhm. i ja będę się bardzo chyba skupiał na tych pobocznych rzeczach no z festiwali, bo same filmy też omówimy po pierwsze w naszym podsumowaniu. No, A po drugie, no mówię, że potrzebuję już czegoś więcej. Fajnie, że takie spotkanie w ogóle się odbyło. E, fajnie, że wszystko punktualnie mniej więcej chodziło. No to jest taki festiwal chyba jednak właśnie stricte dla warszawiaków. E, byłem na nim, e, no ale też to jest. trzeba mieć świadomość, że odbywa się chyba w tygodniu, tak? A nawet w weekendy, no nie ma porannych seansów. Nie ma porannych seansów. Jak ktoś specjalnie na niego przyjedzie, no to no musi tak. przeczekać gdzieś rano. No, no tak, to jest raczej taki event, że trzeba... Że, czy... Było być naprawdę zapaleńcem, żeby, żeby przyjechać i specjalnie do Warszawy na ten festiwal, mm -hmm. bo, to, bo, to, bo to tak jak mówisz, bardziej ma nadal, mimo że, że się że zwiększył jakby skalę troszeczkę, to nadal ma formę bardziej przeglądu niż, niż tradycyjnego festiwalu. Nie? No tak. Ja zahaczyłem, zahaczyłem o też taki festiwal na przełomie kwietnia i maja. On się nazywa Off Camera. No, o, nim, o nim już w sumie wspominałem na tam podcastowym przeglądzie festiwali rok temu. I tutaj już mamy pełny, tak, pełnoprawny festiwal, taki, gdzie mamy pięć filmów dziennie i od cholery atrakcji wokół tego wszystkiego. I w Camera zawsze chwalę, pomimo że ona jest identycznym festiwalem jak, jak Warszawski Festiwal Filmowy bo też kino środka jest tak główną atrakcją, przegląd też nowego kina, nie ma jakiejś klasyki, nie ma za bardzo retrospektyw, no te tematyczne nawet sekcje są takie troszkę zrobione, no, chociaż, chociaż off-camera ma, ma bardziej jednak więcej, większy zakres sem, tek, tematycznych sekcji, ale jednak też takie trochę naciągane, żeby po prostu pokazać jak najwięcej nowych filmów. E, przy czym tutaj off-camera w, w, w robi Kraków robotę, Eee, no tak. Warszawiacy znienawidzą mnie, tak? ten podcast, Bo znowu biję, biję do tego, ale no Kraków robi robotę, bo kurczę, no, to, to się odbywa bardzo, bardzo mocno w okolicach rynku krakowskiego, który jest ładny po prostu i po filmach fajnie tak wyjść sobie e, na ten rynek, e, no... No jest fajniej niż wyjść z kinoteki, no. Ale też pewnie chodzi o to, że ci Warszawa też już spowszedniała. Tak? Być może, być może, no. Możeś to... był pierwszy czy drugi raz w Warszawie, no to pewnie, pewnie inne wrażenie by zrobiło dla ciebie wyjście z kinoteki. No, ja, nie mówię, że, ja nie mówię, że centrum Warszawy jest jakieś te, jest, ma taki urok jak krakowski rynek, bo, bo, tak, bo to nieprawda, ale, ale ogólnie no, przyzwyczajenia też robią mhm. swoje. Ale też, wiesz co, taktyczne rozmieszczenie budynków, off-camery. W Warszawie jednak dużo rzeczy jest za daleko od siebie, a tam za daleko od siebie, a jednocześnie jakoś tak nie po trasie turystycznej. W sensie nie stworzysz sobie trasy turystycznej, chodząc od jednego obiektu do drugiego. No a mam wrażenie, że w Krakowie tak to, tak to właśnie wygląda na w kamerze że przez bardzo ciekawe miejsce prowadzą cię te trasy od jednego kina do mhm. drugiego, chociaż to jest też niedaleko. no a Więc no ja lubię off-kamerę generalnie jakoś zawsze mi się ciepło kojarzy, chociaż całą masę byle jakich filmów tam obejrzałem, takich, wiesz, albo filmów, które w ogóle nie pasują do mnie, no bo ja mówię, nie lubię kina środka, a jednak jakoś zawsze ciepło, ciepło wspominam ten festiwal. Ja, ja właśnie w Krakowie już nie byłem ładnych parę lat, nawet nie zliczę ile, więc nie, no ale nigdy off kamera nie była dla mnie wystarczającym przetekstem, żeby tam się wybrać, więc może, może kiedyś jednak, jednak się uda. No, polecam, wiecie, wiesz, tak po, pobocznie też, no, mm -hmm. e, bo mówię, to, tam nie ma takich filmów w programie, które by mnie od razu wow, muszy na to iść I tam się dość na spontanie też dobiera te filmy, e, jak wybrałem się gdzieś do, na pojedzenie i stwierdziłem, że jest jeszcze wcześniej, to na przykład skakiwałem na jakiś film jeszcze między, między seanse, które sobie zaplanowałem, więc no tam dość spontanicznie sobie to, to tak planuję, e, więc... Ja polecam. Polecam, ale też dlatego, jak to jest zorganizowane. No. Są takie specjalne seanse na barce, gdzie po prostu barka wiezie cię przez, tak, przez rzekę i ty sobie oglądasz film. E, takie rzeczy nie. Rejs e... czy jakiś inny? Słucham? Rejs oglądasz czy jakiś inny. E, nie różne, różne. Okay. No. Ja, kiedyś taki event u mnie właśnie lokalny bardziej zrobili, żeby był jakiś właśnie rejs... Y... Chyba poza lewie Zegrzyńskim, ale, nie, ale głowy nie dam. I, i, I puszczali właśnie rejs. Super. Ja obiecałem sobie, że jeszcze wspomnę jeden taki festiwal, na którym obaj nie byliśmy mhm. w tym roku. Czyli co? Camera image? Nie, nie, nie. Chociaż fajnie by było wspomnieć Kamerimicz, tylko nic o nim nie wiem w zasadzie. Mm -hmm. Kamerimicz to też jest rzecz, na którą się wybieram od, od, od dawna i nigdy nie mogę dotrzeć. No właśnie, e... bo, tak, bo jeśli chodzi o prestiż festiwalu, no to chyba to jest też jeden z największych w Polsce pod tym względem. Mm -hmm. Tak, tak. Chociaż różne sły rzeczy słyszę o tym, ile ilu jest widzów, tak, że widzowie podobno nie, że nie zapełniają sal, sal tam, e, no ale no fakt. Fakt jest faktem, nie? Że sami goście, którzy odwiedzają tak, tak. kamery no to robią, robią robotę, tak? Popatrzcie sobie, jacy goście odwiedzali to przez lata, no to oni starają się postawić na nazwiska, takie takie no, Większe. No. Tą tak samo przegapiłem w Łodzi Transatlantyki i Synergia, a to są, to są takie festy, Synergia trochę mniej. No, byłem na Synergii rok temu i dla mnie to taki bardzo jednak lokalny festiwal, pomimo, że w tym roku no, Polański na przykład nie? odwiedził, mm -hmm. no odwiedził tak. Synergię, no to mimo wszystko jednak taki bardzo lokalny chyba fest. No, a to, to na Transatlantyku też nie byłem, ale Marcin Prymas chyba mówił o nim Festiwal Duchów, więc tam podobno sale są naprawdę... No ja, no ja byłem na Transatlantyku w tamtym roku I, i co? I rzeczywiście tak? Tak, tak to, wygląda. Pusto? Tak to mhm. wygląda. Wieczorne seanse co prawda w weekendy są zapełnione, no ale no chyba tak to działa, ale generalnie no to jest dziwne, ale też to jest taki festiwal... Charakteryzujący się w sumie klas, dużo klasyki, tak? Dużo, dużo właśnie przypominajek, retrospektyw e, takich rzeczy, nie? A z nowego kina rzeczy, które będą miały premierę, no i może to nie ciągnie ludzi, tak? No możliwe. Może że, to nie ciągnie plus podobno duża odległość terminowo, nie? Znaczy, mała odległość terminowo od Nowych Horyzontów sprawia, że ludzie, jak już biorą urlop, to na Nowy Horyzont, no a tak. transatlantyk no, za blisko jest, tak? Przy okazji. W sumie ja z Warszawy daleko do łodzi nie mam, więc też już jakoś nie, nie po drodze mi się wybrać, a przecież to nie jest takie trudne, bo do pracy, do pracy dojeżdżam niedużo nie krócej jakby, niż miałbym dojechać do łodzi pociągiem. Chociaż no muszę to przyznać, że jak synergia jakoś tak duszy nie ma, szczerze mówiąc, tak, tak po prostu czuję. Tak ten festiwal duchów, chociaż w innym zupełnie mm -hmm. sensie, tak Transatlantyk, czuję się, że ma jakąś duszę, że ma jakąś spójność, że ten program nie. Przeglądałem go w tym roku i też widziałem, widziałem to, że ten festiwal choćby chce nauczyć trochę mm -hmm. widzów kina, tak? Jest, że chce, ja... chce coś przypomnieć, opowiedzieć o czymś. No tak, a i, na, i nawet jeśli chodzi o nowe filmy, to, to repertuarowo to. No, naprawdę nie było złe, nawet później, później część tych filmów, tak jak już mówiłem, się powtórzyła, czy na Pięciu smakach, czy na właśnie, czy na, czy na Splacie, czy na Koreanie, tak, tak, tak jak wspomniałem, więc, więc to są filmy, które dopiero tak jakby zdobyły uznanie w większości festiwalowiczów, po, jak, jak w drugim obiegu, że tak powiem, gdzie nie premierowały na, na tych festiwalach, tylko właśnie na Transatlantyku, gdzie mówiło się o tych filmach. Mało, a dopiero jak, jak poszły dalej, mówił, zaczęło się o nich mówić więcej, więc, więc to jest festiwal moim zdaniem, który powinien mieć stanowczo większą promocję i, i myślę, że, że spokojnie, fajnie by się rozwinął, I tak, nie, i jeśli chodzi nie tylko o klasykę, tylko właśnie też o nowe kino. Mm -hmm. No, zgadza się. Fajnie, że wspomniałeś jeszcze z Plata, bo też chciałem gdzieś tam napomknąć o nim nie? że piąta edycja festiwalu Kina Grozy. No, teraz już tak bardziej, bardziej Monika, Monika, generalnie programerka tak festiwalu, no w ogóle dyrektorka festiwalu, mm -hmm. no to mówi o nim, że bardziej to jest Fantazyfest, żeby tak szerzej po pokazać, że no to jest kino różnorodne. Czy znaczy w sensie fantazy, w sensie ogólnie fantastyki, tak? No fantastyki, tak, mhm. też, też właśnie głupio palnąłem. Tak, w sensie fantastyki, no ale no, trzeba być świadomym, że gdzieś tam ten horror zawsze jest i kino przemocy też zawsze jest gdzieś tam, nie w tym programie. Szkoda, że nie mogę się wybrać, bo grudzień to jest dla mnie, dla mnie pocztowca, tak? Taki czas, kiedy ja no, nie mogę wyjść z roboty, kiedy chcę i muszę, muszę się skupić, tak? Grudzień to jest taki, taki moment, kiedy, który sobie wyłączam z życia i naprawdę muszę, musiałbym nakombinować się, żeby w ogóle na cokolwiek pójść, ale no, cieszę się, że to się zadomowiło gdzieś w Warszawie. No i się rozwija, tak? No. No, chyba się rozwija, tak, nawet i technicznie się rozwija, bo na poprzednią edycję były, były narzekania od strony technicznej, na to już za bardzo nie słyszałem, jak rozmawiałem ze znajomymi. Więc, więc nawet pod względem organizacyjnym jest coraz lepiej. Programowo też, też, też było całkiem nieźle z tego, co, co widziałem. Większość tych filmów, naprawdę jak czytałem sobie o nich, to, to chciałem zobaczyć, ale festiwal się jakoś zbiegł z tym, jak, jak u mnie w pracy się bardzo dużo działo, zmieniałem stanowisko i tak dalej, więc nie udało mi się na niego dotrzeć w tym roku niestety, no ale życie. Czyli słaby termin, potwierdza tak. Zmięcie termin. No, ja, ja się cieszę w ogóle tym, że ten festiwal y, wypełnia pewną niszę. E, potrzebę, potrzebę horrorów, tak? E, bo to też taki festiwal, o którym jak rozmawiam z innymi festiwalowiczami, to oni troszkę inaczej to rozumieją niż ja. E, mhm. Dla nich to jednak jest ocenianie poziomu filmów, poziomu właśnie re, realizacji, a dla mnie to jest już takie wewnętrzne horrory, fajnie, że coś takiego jest, no, że coś puszcza horrory i, wiesz. Ja, ja nawet mhm. potrafię gdzieś tam przyklasować, Wistek Media. Dobra, przekapiliśmy jakiś festiwal, na którym byliśmy, a byliśmy na bardzo małej, skromnej liczbie, więc... No, myślę, że nie. Wiosny kina też, wiosnę filmów też obaj ominęliśmy w tym roku, zdaje się. A ja byłem, byłem w edycji tak? rzeszowskiej. Tak. A proszę, no tak. O to... tak. Miałem o tym nie wspominać, uh -huh. bo, bo właśnie Kamila, tak moja dziewczyna, mi nie może wybaczyć, że ja byłem na synonimach, a synonimy uh -huh. wtedy leciały w Warszawie w tym samym momencie, co kwiatokina niemego, czyli tak, zaliczyłem uh -huh. swój ulubiony fest w tym roku, a potem sobie pojechałem do Rzeszowa i mogłem zaliczyć film, który ona strasznie chciała obejrzeć. Tak, a. synonimy miały premierę chyba w dystrybucji w tym roku, więc... Może zdążyła, co? No, zdążyła, zdążyła, tylko wiesz. Cierpliwość. No tak, jasne. u niej i u mnie to, to, to, to trochę inne rzeczy. Rozumiem. No, zwłaszcza, że ja i tak, tak tak sprytnie sobie w sumie te oba filmy przed premierą widziałem. Tak, o, mhm. jeden festi i film obejrzałem przed premierą. No. no, myślałem, że może synonimy w Berlinie już widziałeś, ale nie. Nie, nie, nie. Berlinie starałem się chodzić na wszystkie filmy, które będą mniej znane, nigdy, nigdzie nie wypłyną i każdy trafił do dystrybucji, to jest też niesamowite. <grym> okay. Ale zawsze się pocieszam, że nigdy nie trafił do Rzeszowa, więc pewnie i tak bym ich nie obejrzał. Plus muszę to podkreślić, po, powtórzyć, że Berlin to jest przeżycie i to jak zachowuje się tam publiczność, to jest zupełnie też trochę inna, inna rzecz niż jak zachowują się w, na festiwalach polskich. Ale co, gwizdżą i, i klaszczą tak jak w Cannes? To znaczy to znaczy, no, nie ma, nie, ma nie, nie zaobserwowałem jeszcze tej festiwalowej, legendarnej pogardy, mhm. bo podobno tak w Cannes, w Wenecji, nie wiem jak w Berlinie, że podobno jak coś się komuś nie podoba, to ostentacyjnie tak, wychodzi, tak bułczy gwizdże, mhm. ale w Berlinie za, zaobserwowałem tą zupełnie inną reakcję, czyli kibicowanie bohaterom, e, klaskanie, jak ktoś, ktoś kom, jak ten dobry dowali temu złemu, nie, w filmie e, i wielkie aplauzy po prostu trwające, czasami po, po skończonym filmie jeszcze bardzo, bardzo długo, nie? To byłem, to byłem świadkiem tego, czegoś takiego, jak parę dni temu byłem na seansie Nowych Gwiezdnych Wojen, ale tylko ze strony jednej osoby siedzącej za mną, ale za to żywo komentowała każdą scenę, aż zazdrościłem mu, że tak mu się film podoba. Tylko tak w Berlinie to też jest tak dyskretnie trochę. Aha. W tym sensie, że czas często z ciszonym głosem. Te klaskanie jest takie trochę przyciszone. Mm -hmm. to nie, w czasie filmu to jest przyciszone. To nie nie przeszkadza filmie... to, ale jednak czuć emocje. Tak, tak, tak. tak. No, mm -hmm. Czuć, że... no Ja oglądałem taki film, który się nazywa... Bojku, jak się ta Petrunia nazywa w pełny tytuł? E... E, e, Bóg istnieje no, i imię to i nasy... Petrunia. Tak, o właśnie. No, Pomieszałem pewnie, ale wiecie o jaki film chodzi. Mm -hmm. No. Ludzie tak kibicowali bohaterce, że no w pewnym momencie, w pewnym momencie pojawiły się oklaski jak ona rzuciła jakąś ripostą, nie? No, ale okej, okay, to było tak bardzo ciche, skromne i że mi nie przeszkadzało. Normalnie, wiesz, ja się czepiam, że ktoś się śmieje na filmie, nie? Że, <gryw> że ludzie mają emocje. A tam, tam to była właśnie bardzo fajna składowa filmu. I ostatecznie, wiesz, e, to jest taki film, który ja oceniam na te symboliczne 6 na 10, czyli takie niezłe pewnie zapomnę, ale ja tego seansu znowu nigdy nie zapomnę, bo był, bo był elementem, bardzo fajnym elementem tak również zespolony z, z publicznością, mhm. z samym festiwalem, no, coś no nie tak, czasami otoczka całe, samego sensu. Mimo, że film jest średni, no to, to się takiego sensu kinowego nie zapomina. To jest, to jest, to jest super właśnie. Że, że, że kino jednak jest w stanie ci dać coś jeszcze oprócz, oprócz samej treści filmu i zupełnie inne emocje, jakbyś obejrzał to samo w domu. nie mhm. Tak, tak. To, to, to zdecydowanie. Mhm. No. To, to tylko to chciałem wspomnieć i pewnie przechodzimy w takim razie do tych Nowych Horyzontów. No tak. no tej 19... Wielkiej trójki. Nasz. Tak, wielkiej trójki. E, 19. edycja Nowych Horyzontów odbyła się 25 li lipca, już mm. miałem listopad, 25 lipca do 4 sierpnia. E, my byliśmy jakiś tydzień chyba na tych Horyzontach. No tak, No. Ja tam dokładnie 8 dni byłem. Jak wspominam, ja miałem jakieś takie, mimo wszystko, tak, to już czwarta moja edycja Horyzontów, miałem jakieś poczucie, że to się powtarza, tak, poczucie jakiegoś déjà vu. A mm -hmm. I z, z, tego, z tego tytułu ja jak szalony, tak staram się złapać wszystko, co jest poboczne. Ja tam poszedłem na performance, zresztą też, też byłeś, mm -hmm, tak? Na, też na performance terajamy e, brata terajamy, w którego retrospektywa zresztą pojawiła się. Ja poszedłem na prawie wszystkie wystawy, które odbywały się w ramach Horyzontów i, i, i też e, zaraz o tym opowiem, srodzę się, zawiodłem, że zarówno performance był taki bardzo skromniutki, jak i e, te same wystawy nie były wielkie i to nie były rzeczy, które można godzinami oglądać, tylko że rzeczy, mhm. które no, 30 minut i się, i się obejrzało już całość i to tak, i to tak nawet uważnie tak się skupiając. No, starałem się też tak być ile wlezie w arsenale, chociaż czasami sen sen mordowała potrzeba mhm. nagrania podcastów też trochę uwierała. No, ale starałem się po prostu łapać wszystko, co tam, co tam poboczne. nie mhm. I nadal to jakoś nie wypełniło mojego poczucia, poczucia déjà vu mimo wszystko. Okej, okay, no tak, już właśnie tak jak o tym mówiłem, rutyna się trochę wdarła, ale, ale nadal nadal mnie ten festiwal potrafił zaskoczyć, właśnie między innymi tym performancem. Który, po którym nie wiedziałem, czego absolutnie się spodziewać, no i wyszło na to, że spodziewałem się t, t, troszkę czegoś więcej niż, niż finalnie otrzymałem po, po tych legendach krążących o Terejami i jego, jego teatralnej ekipie, ale w, mimo wszystko to była fajna, fajna odskocznia. Wy, wystaw co prawda nie, nie zaliczyłem za bardzo, Arsenału było dużo z mojej strony, nawet czasami trochę za dużo może, co się, co się oczywiście przekładało na, na skupienie w, w dniu następnym, mm -hmm. <laughs> ale, ale ciekawym, na przykład, ciekawą nowością były automaty z grami chociażby w, w Arsenalu A, tak. Można było sobie umilić czas grając w, w klasycznej gry arcade z lat 90., co, co, co było w moim zdaniem bardzo, bardzo fajną opcją, yy, może one te gry nie, yy, bo to były jakieś, nie wiem czy to były takie pełnoprawne automaty, raczej nie, bo to chodziło na jakiś emulatorach podejrzewam, bo nie chodziło tak płynnie jak, jak powinno, ale ale frajda mimo wszystko była, była bardzo duża z, z automatów z grami. Tak, tak, to też prawda, że ja mm, wspominam mm. o Tak, Terajamy. No, no też trochę się nakręciliśmy Tak. Na tak to, właśnie. bo są legendy, nie, że mm. oni tam maltretują publiczność i specjalnie siadałem, wiesz, w pierwszym rzędzie, żeby coś mi zrobili, a oni nic mi nie zrobili, nie? Tak, tak, że to ściągają to jest... ubrania, wywlekają, czy coś robią, tak. Tak, liczyłem po prostu na jakąś bójkę, a, a tu mm. nic. No też, No też, wiesz, też akurat yy, przygotowywał to tylko brat Terajamy. Więc, więc nie było całej ekipy. To może dlatego tak było tak lajtowo. Zresztą nie podpisywaliśmy żadnej, żadnej zgody na, na przekroczenie jakiejś tam pewnej granicy, ale prelegent mówił, że na festi będzie festiwal teatralny, chyba już, on już może i był, nawet, już nawet nie pamiętam kiedy on miał być, mm -hmm. gdzie, gdzie podobne rzeczy, jak, jak właśnie na tych legendarnych przedstawieniach mogły mieć miejsce. No tak, tak. To Wtedy... było trochę pibułki. Tak, tak, no. tak, to, tak to, to, co, to, co zobaczyliśmy w horyzontach, to taki właśnie właśnie przedsmak tego, co, co naprawdę działo się na tych spektaklach i tak. przedstawienia. No, to znaczy ja tak trochę, wiesz, to dalej, dalej jest mój problem, nie że ja mm -hmm. miałem poczucie deja chociaż oczywiście no, po tych wystawach, tak tam była wystawa dotycząca ciąży i po, po tej wystawie spodziewałem się czegoś większego, a tam było dosłownie kilka, kilka eksponatów, tak to się mówi, mm -hmm. no Może... rzeźby, jeden film krótkometrażowy, tak, obrazy i tak, i tak dalej, i tak dalej, bardzo szybko ja to, ja to wszystko przejrzałem, przeanalizowałem i, i wyszedłem z więc spodziewałem się po prostu wielkich, wielkich rzeczy, a to były takie dodatki, mini dodatki i no mimo wszystko e, zacząłem czuć, że do Horyzonty to jednak jest skupienie na tych filmach, a jak się chce szukać jakiejś pobocznej drogi, spaceru, no to, e, no to nie jest aż tak, aż tak atrakcyjna, atrakcyjna mhm. impreza. No, Chociaż oczywiście, no widzę, widzę nowości, tak te automaty, które wspomniałeś w ogóle. Mm -hmm. no, e, wbiłem się na ten poczęstunek, tak, e, który, który był na otwarcie no, festiwalu. Na otwarcie. Mm -hmm. No, Więc e, spoko, chociaż mogło być więcej wege, ale dobra, to już, to już moje zboczenie. No, e, przy, czym, przy czym jednocześnie no, potrafię powiedzieć, tak, że program był znakomity, że to mm -hmm. ciągle jest program gigant, e, który... Żaden inny program nie oferuje ci takiej możliwości zgłębienia klasyki, poznania nowości, poznania awangardy, tak, taki różnorodny program, Ta, bo że każdy różnorodny... znajdzie coś dla siebie. Mhm. No. Dokładnie, właśnie to mnie, to mnie zawsze najbardziej w Nowych Horyzontach przyciąga, że jak, tak jak wspomniałem wcześniej, jak, jak chciałem, to mógłbym sobie zrobić z tego właściwie drugie pięć smaków i każdego dnia oglądać większość filmów azjatyckich. Jakbym chciał, to, to, to mógłbym sobie zrobić przegląd premier najgłośniejszych, które, które w, przez cały rok i jeszcze kawałek następnego będą wchodzić później do kin właśnie najgłośniejszych premier z najważniejszych festiwali. Mógłbym sobie zrobić przegląd filmów o, o tym, i bym oglądał schnący tynk na ścianach hmm. czy kamienie, też bym, <laughs> też bym mógł to zrobić, więc, więc jest naprawdę e, bardzo... No i nawet nawet i te gatunkowe filmy, czyli Nocne Szaleństwo, w, czyli filmy erotyczne z lat 70., które wieńczyły prawie każdy dzień festiwalu. To też, to też była spoko opcja, chociaż nie tak bardzo spoko jak, jak się spodziewałem, bo selekcja tych filmów czasami pozostawała trochę do życzenia, ale, ale, ale chodzi o ogólne wrażenie, że, że naprawdę to było bardzo, bardzo różnorodne. To znaczy tak, tych filmów erotycznych, mm -hmm. które puszczali wieczorami, no to my chwaliliśmy już w takim zapowiedzi zapowiedziach tak, programu Horyzontów, mm -hmm. że to jest super, że tematycznie wraca do szaleństwa. Tak, tak że jest te, skupione tak. wokół tak mm -hmm. jednego gatunku. Tak. I potem, gdy już obejrzeliśmy te filmy, no to dużo z nich było dla nas beznadziejne, tak? Mhm. Ale szczerze, ja dalej brodzę tego wyboru, bo wiesz... Potem, po tym wszystkim okazało się, że i tak każdy, każdy film, który był beznadziejny dla mnie, to kto, dla kogoś innego był Tak. Był taki mm -hmm. film Bilbao, gdzie Karolina, nasza koleżanka, po prostu wyszła zachwycona mm -hmm. e, i dla mnie był słaby, no ale co z tego, wiesz, każdy inny film, tak. Tak, tak samo ta szwedzka nimfetka, którą ty mm -hmm. oglądałeś, mm -hmm. e, no to ci się podobała, tak, może nie podoba. zawiodła, mm -hmm. więc e, zawiodła, przepraszam. Więc dalej tematycznie to jest super sprawa, że i tak można poznać jakiś okręg, jakiś nurt, to daje tyle wiedzy, że dla mnie poziom tych filmów się nie liczy szczerze. Mm -hmm. I tak samo no, filmów przeżyć było na tym festiwalu mnóstwo, zarówno mogłem sobie nadrobić kanał Wajdy, nie? klasyka, mm -hmm. i to w prawie pustej sali, bo każdy już widział, <laughs> No tylko ja. A to było w sali, myślałem, że to było na rynku. Nie, nie, nie. Znaczy, to znaczy, nie wiem, czy drugi seans nie był na rynku. Aha, okay. Ja na pewno oglądałem w DCF-ie tak, ten film. No, i w DCF-ie oglądałem też Blue Dareka Jarmana, i to jest faktycznie przeżycie, nie? Tam jest hmm. ciągle niebieski ekran. No, ale. Awesome. Także chciałem zapytać, czy oglądałeś, czy słuchałeś? E, oglądałem. Oglądałem, <laughs> bo to, to, jest, to jest taki niesamowity film, że każdy z kim gadałem, to wyobraźnia mu płata figle. Mhm. I nam się ciągle zdaje, że coś się dzieje na tym ekranie, że, że te niebieskie chociaż zmienia barwę, a, a podobno nie. Mhm. <laughs> Ale no polecam każdemu seans kinowy na wielkim ekranie. To jest jedna wielka halucynacja i to wiesz, tam jeszcze są takie śpiewy takie e, choralne, które gdzieś tam przycichają w pewnych momentach e, i wprowadzają w taki stan snu i, i w pewnych momentach faktycznie ja przysypiałem, nagle mnie coś wybudzało, mhm. nagle jakieś krzyki mnie wybudzały w tym filmie. E, no coś niesamowitego. Ja rozumiem Dlaczego to jest film, mhm. pomimo że tam mamy ciągle niebieski ekran, nie? A, no właśnie. No, to Także... jednak jest takie kino halucynogenne. Mhm. Takich bardziej też ekstremalnych festiwalowych przeżyć to pierwszy raz na dużym ekranie miałem okazję obejrzeć regularne porno, na przykład. Chcę o, zupełnie tak. tego nie spodziewałem. <laughs> Eee, tak. Jak tak, ten film się nazywał? Córki, Córki? Córki Ognia. Mhm. Córki Ognia, tak, tak. Też nie, był, nie było to przeżycie jak, jak, jakiego, w sumie z którego jestem jakoś zadowolony mocno, ale zawsze nowe doświadczenie. Tak. No tak. To nie był dobry film. Mhm. Właśnie. A wręcz, to znaczy tak, fajnie zobaczyć porno na dużym ekranie, mhm. ale też ten film tak bardzo nienawidził mężczyzn. Właśnie. Że taki był dziwny dysonans, tak, nie? Tak. No, ale no horyzonty miały, no miały. W tym programie po prostu całą masę rzeczy, które można nazwać nie tylko seansem, ale przeżyciem. Nie? Przeżyciem, tak. Także jeszcze w jeszcze jednym przeżyciu wspomnę przy okazji mój ulubiony film tej edycji, czyli długa podróż z dnia ku nocy i, i prawie godzina sekwencja w. W 3D kręcona w jednym ujęciu. To też było niesamowite przeżycie, takie na pograniczu snu i jawy, a, a bardzo intensywne. I uważam, tak jak nie jestem zwolennikiem 3D ogólnie w kinie, tak tak tutaj uważam, bym to za bardzo zasadne, szczególnie, że zakładamy te okulary w mniej więcej w połowie filmu, i równo kiedy robi to bohater i zak też zakłada te okulary na, w, w filmie. Tak, no. Mhm. Generalnie jak sobie myślę, to, to ten festiwal ma po prostu mnóstwo, mnóstwo atrakcji, które no, jak pojedziecie, no to, to zatopicie się w tym wszystkim. E, tak samo retrospektywa Shuji terajamy. A nie? właśnie. Ja o tym muszę wspomnieć, ale pięć smaków, które za chwilę będziemy omawiać, e, to, to też mam wrażenie, że jest przegląd nowego kina Azji już powoli. Mhm. E, I to wynika trochę z tego, że ludzie tego nowego kina Azji potrzebują, a zgłębianie wiedzy o jakieś tam klasyce japońskiego kina, no to to nie jest ich pierwsza potrzeba w sensie nie jest potrzeba większości, nie? I na pięciu smakach w tym roku były pełne sale. Tak, właśnie. A... I trochę, trochę traciliśmy przez być może no ja tak sobie gdybam, nie, ale mhm. przez to, że ludzie potrzebują takich filmów, te, tego nowego kina azji, e, to trochę traciłem tę klasykę, nie? Że już nie, nie było tak, tak dużo mhm. w programie, a to mniejsze wypełniły nowe horyzonty, nie? I kino tak. szcudzego terajamy właśnie, to była masa japońskiego kina, które no japońska nowa fala. Jest po prostu studnią bez dna. Mhm. Jest tyle rzeczy, które ja chcę poznać właśnie w tej, w tej, e, jak to powiedzieć, nurcie, w tym nurcie, mhm. nie? i fajnie, że na Nowych Horyzontach to się znalazło. Ja się cieszę strasznie, że obejrzałem filmy tego twórcy. Na, łącznie z tymi wszystkimi krótko, krótkimi metrażami to obejrzałem je niektóre dwa razy, tak? bo w ramach mm, nie tego, tego performance'u performance mm -hmm. no e, i żałuję, nie? że na pięciu smakach sprofilowanych być było, nie było na kino azjatyckie, to jednak nie ma tego w takiej ilości, co na Nowych Horyzontach. Tak, tak. Przynajmniej rocznie. No. Zdecydowanie zgadzam się, bo ta retrospektywa Terajamy to też e, właśnie było jedno z najważniejszych kwestii festiwalowych przeżyć dla mnie w tym roku. I, no, no, no, i na, na smakach tej jakości filmów jednak mi, mi w tym roku zabrakło. Mm -hmm. Przypomnij mi, bo może gdzieś tam oczekiwania mm -hmm. na następny rok. Wspomnimy też o pierwszych zapowiedziach na Nowe Horyzonty następnego roku. Też opowiemy sobie o tym. Mm -hmm. no. co, jest, co jest zapowiadane w tej chwili. Tak, co jest zapowiadane, bo no, już retrospektywy no. są, są zapowiedziane. no Na pewno Ackerman, tak. Mm -hmm. To, to, mnie, to mnie interesuje i jeszcze mm, Verasetakul, tak. Ja to się bałem po prostu, ten, tak, ten reżyser, który ma bardzo długie nazwisko. Tak, tak, a punkt z Verasetakul chyba tak, mhm. ale, ale możliwe, że skrzywdziłem. No. Ale w każdym razie pan od, jak się nazywa ten film? Wujek Bunumi. Właśnie. Tak, tak. Który potrafi przywołać swoje poprzednie wcielenia? Czy Dobry. Z... Tak. tak jest, tak jest. Yy, no i cmentarz to. wspaniałości chociażby no mogliśmy od tego zacząć. Właśnie, byłoby było łatwiej. No, no tak. To może nie wspomnimy, bo się nie przygotowaliśmy, ale ja się strasznie cieszę, że będzie retrospektywa na następnej edycji właśnie Chantal Ackerman, mhm. bo to jest wreszcie pójście w stronę kina awangardowego, bo ja też mówię, że Nowe Horyzonty jednak za bardzo kojarzą się z slow cinema, a mają możliwości, żeby wspomnieć takie kino właśnie afabularne, awangardowe, które ma mnóstwo dynamiki, ruchu, mhm. niekoniecznie fabuły, niekoniecznie na... w ogóle udziału nawet ludzi w tym wszystkim, no oczywiście Chantal no, Ackerman. Tak, właśnie ten, naj ten film, który ja jedyny jej znam, to kojarzy się raczej mimo wszystko ze slow cinema, tak, że okazji jest awangardowy. No. Mm -hmm, tak, tak, tylko że no, Ackerman ma również kilka takich filmów mm -hmm. właśnie typowych. Typowy, Bardziej typowy, dynamicznych. Mm -hmm. Tak, dynamicznych i fajnie, że będzie można je zobaczyć, zwłaszcza, że ona ma też dużo krótszych filmów, tak, jak ktoś się boi tego długiego, 35 pół godzinnego filmu, no to może sobie zobaczyć te, te, te, no tak. e, in, te resztę. Która też jest dobrze oceniana, jak widzę właśnie to mało ludzi widziało, mało zna, a dużo docenia, jak już widziało. Mm -hmm. yy, przechodzimy do WFF-u? Aha, no, jeszcze chyba, słowem podsumowania, no? żeby nie było. Ja jestem już trochę znudzony horyzontami. No Dla mnie mm -hmm. to już nic nowego, no, ale no, nie przeprogramują programu czy całego stylu festiwalu dla właśnie, mnie. Właśnie, ale co byś chciał na tym festiwalu może zobaczyć czy Wiesz czego co? doświadczyć, żeby, żebyś może znowu... Nawet kilku, kilku powrotów bym chciał, powrotu choćby, choćby właśnie tego, żeby były koncerty, a nie sety DJ-skie. No, na pewno chciałbym żeby, chciałbym właśnie więcej tych wystaw na pewno gdzieś tam, gdzieś tam we mnie kiełkuje potrzeba właśnie, żeby ten cykl z klasyką, bo kiedyś był, był bardzo, prze, bardzo mocno wypełniony, gdzieś tam dalej egzystował w większej ilości niż te retrospektywy. Mhm. No. Ja, ja tylko się utwierdziłem w przekonaniu, wbrew opinii właśnie większości znajomych, że jednak warto mi było chodzić na, na te głośne filmy i nawet na niektóre do tej pory muszą niektórzy znajomi czekać, które ja już widziałem, a, a te filmy małe, na które oni chodzili, już powychodziły na VOD, na Mubi i, i na większości serwisów. Także, także jeśli chodzi o dostępność, to, no tak. to, to, to, to tutaj nie jest takie to oczywiste, który kiedy się pojawi, bo, bo naprawdę większość, dużo na przykład HBO GO też, też wrzuciło w ostatnio filmów z tegorocznej edycji, które miały nigdzie już się nie pojawić. To no, znaczy, wiesz co, no wiesz co, mm -hmm. ale tak jak mnie zapytałeś właśnie, czego bym chciał, no to no. ja nie potrafię sobie wyobrazić innej wersji festiwalu, tylko gdzieś tam wracam do tego, jak ten festiwal kiedyś wyglądał mm -hmm. i na przykład pamiętam, że była jedna taka edycja bardzo mocno skupiona na Godardzie. I wyobraź sobie, jedna czwarta programu to były filmy Godarda. Po prostu mam masę filmów no tak. i wszystko, co on tam nagrał, programy jakieś telewizyjne, wiesz, mini mm -hmm, mm -hmm. e, cały Godard. I nając karnet, nie udałoby ci się obejrzeć wszystkich filmów Godarda. nie no. Ale to, to był tak szalony, szalony ruch ze strony nowych horyzontów, że trochę tęsknię za tym, żeby. Żeby był jeszcze raz, raz taki, jakiś taki mm -hmm. wybieg tak, horyzontów, no ale jednocześnie no, zdaję sobie sprawę, że ta ró różnorodność, która cechuje horyzonty, no to sprawia, że e, między innymi właśnie mogę zabrać dziewczynę tak w e, no tak. następ następnym roku, e, bo znajdzie coś dla siebie, a jakby był taki jakiś popieprzony program, gdzie samego dardy, samego dardy, no to e, w pewnym momentach w pewnych slotach nie dałoby rady nic wybrać. Nie? No tak, to bardzo cieszę, a, a jednocześnie trochę mnie martwi, bo że ten schwier tak rośnie na popularności, e, bo rzeczywiście. Z roku na rok widać tych ludzi coraz większe oblężenie. Jak w wieczornym sensie szło do Arsenału w tym roku, to no już nie mówiąc, czy można gdzieś usiąść, to, to ciężko było komfortowo gdzieś stać nawet, mhm. więc, więc to się mocno rozrasta. I nie wiem, czy zaraz nie będzie potrzeba jeszcze, nie wiem, jednego kina, czy, jakiś, czy więcej sal, czy cokolwiek. Też więcej sal, to już, to już się chyba nie da, bo, bo cały DCF właściwie był zajęty w tym roku i całe horyzonty. No nigdy nie mów nigdy. Mm -hmm. No, ale wiesz, pomimo tego jakieś to, to, to, to jest moja prywatna sprawa. Natomiast no, jako festiwal filmowy dalej to jest. To jest wow, no. Mm -hmm. Wow, organizacyjnie, wiesz, to jak oni sprawnie jednak wpuszczają tych ludzi i tak dalej. No, mieli jeden zgrzyt, że mi nie wydrukowali karnetu, nie? No tak. wypomnę, wypomnę wam to. Mm -hmm. A co? No ale nadrobili to, tak? Znaczy, nadrobili, nadrobili, ale po, po wielu po nagraniach. Mm -hmm. okay no e, Przy czym, no nie, no okej, nie jestem taki czepialski, tak? Ludzie się mylą, tak? Ja w swojej branży też wiesz, jak rośnie właśnie ilość osób, ilość karnetów i takie tam, no to wiadomo, że nie da się nadążyć. No. E, po swojej branży wiem, że nie da się nadążyć, nie da się zadowolić każdego klienta i każdy i powoli stało się tak, że e, na mojej firmie tak każdy wiesza psy już. <laughs> już bo raz w życiu zawiodła, zawiodła go, ale trzeba być świadomym, nie, że nie zawiodła na to setki razy. <laughs> nie, no. Tak, jasne. No, no w, ten, w ten sposób. Jeszcze w przyszłym roku już można kupić karnet, albo będzie można niedługo Już kupić, można. Już można właśnie, ale jest sporo droższy. Także kolej, czego nas kolejna podwyżka cen, co za specjalnie nie dziwi w sumie, ale, ale jednak może warto to zaznaczyć. Że trzeba a się tak przygotować z czystej ciekawości, ile ile kosztuje? No właśnie, widzisz, zaplontowałem sobie wcześniej, a teraz, a teraz mi gdzieś to umknęło, Aha. ale sprawdzę. Bo tak ciekawy jestem w sumie, co znaczy sporo droższy. No, no cena karnetu już mam do 31 marca, jeżeli kupimy, wyniesie nas 390 zł. A także, no także to nie 350 ostatnio jeszcze... było. Tak, tak, także to nie jest w sumie, myślałem, że to jest troszkę większa różnica, to od 1 kwietnia już 450, więc, więc no może to być trochę odczuwalne, ale generalnie no, nadal to jest, to jest mhm. wydaje mi się, uczciwa cena za, za to, co festiwal ofer oferuje. Mhm. No, no nie powiem, że to jest jednak duża ceda, jakby tak mm -hmm. popatrzeć z perspektywy studentów czy coś. Nie? Ja no zawsze tak. patrzyłem z tej perspektywy, a teraz e, troszkę więcej tak, troszkę więcej pieniążków się zarobiło e, i, i, i może tak cwaniakuje, nie? Ale no, a W każdym razie można zacząć już odkładać, na przykład nie, nie wypić piwa raz w tygodniu i, i się uzbiera. Do. A tak, wa, to zwłaszcza, że zawsze jakoś tak nie bolało mnie to, że wydaję na te, na te filmy, bo no, no jak mówiłem, to są przeżycia, to jest mega wybór. No jakbym się miał czegoś czepiać, to bardziej cen piw w arsenale, nie? E, tak. kiedy kończy się na tym, że za jedno piwo musisz zapłacić tyle, co za jeden seans mniej więcej, y -y. Na, według tego karnetu. nie? Bo no i, to już jest, I to już jest za dużo. No tak, to no. już jest trochę bolesne. No, e, narzekaliśmy, ze w ze w że w zeszłym roku, trudne, w, trudna zbitka, <śmiech> nie było kraftów, to teraz mieliśmy krafty, ale może nie takie, jak, jak bym chciał. Nie, nie będę już może mówił, reklamował, a raczej antyreklamował konkretnego browaru, ale... E, jednak wydaję, z, dwojga, z dwojga tego, to wydaje mi się, jakby dostawili jeszcze do wyboru te perły mimo wszystko. No tak. Chociaż e, fajna sprawa, bo widzę, że też myślą trochę o, o portfelu tak, użytkownika. No tak. no, zapowiedzieli już, że kilka hoteli, to podają konkretnie jakie, mhm. będzie ściśle zespolone z zakupem karnetu. Zakup, kupujący karnet mogą sobie za zniżką wynająć tak, te, te mhm. miejsca. No, Nie podali jeszcze świetnie. listy tych miejsc, no ale, no, no, ale fajnie. fajnie. Mhm. Fajnie, dla mnie bardzo ważna rzecz. No. To tak słowem podsumowania, tak? E, to jest rzecz, którą musicie generalnie zaliczyć tak e, chociaż raz w życiu. Tak. Jak, jesteście, jak nie jesteście Adrianem, to nawet kilka razy w życiu. No. Ale wybierasz się e, w przyszłym roku? E, będę. No Właśnie. No. I to wystarczy. Będę, z wątpliwościami, mm. ale... Mm. No no ja właśnie ale będę, ale z postanowieniem oglądania, tak jak mówiłem, trzech seansów, trzech, trzy filmy dziennie, chociaż nie wiem, czy mi się to uda, ale, ale takie... A chciał. ja podpowiem po, Wam, że też mi się udawało i że Wrocław też jest taka na tyle atrakcyjny, że idzie coś znaleźć tak między seansami, jest gdzie spacerować, dużo spacerowałem, tak często właśnie już się nauczyłem, to jest mega możliwość, mega umiejętność, że jak żaden film nie pasuje w programie dla mnie, no to nie hmm. idę na żaden i sobie gdzieś idę. No, no właśnie. Dobra, czyli polecamy i hmm. przechodzimy do WFF-u. Tak, WFF A. też polecamy? WFF 35 edycja, 11-20 października. O dziwo polecam. <laughs> tak, przypomnijmy sytuację sprzed roku, ja w podcaście o WFF-ie nawieszałem się trochę na nim psów, bo nie posłowała mi struktura to przyzwyczajenie do kina środka jakoś mało reprezentatywny jak na, to, na ten najważniejszy festiwal polskiego kina, czyli jest jakieś tam przypominanie tych polskich filmów, klasyki ale bardzo i mało ogólnie te sekcje tak się jakoś rozmywają tak istnieją tylko i wyłącznie, żeby istnieć a tak naprawdę filmy mogłyby być w innej sekcji niż, niż są, albo poza zmieniać się tymi filmami, no to jest taki festiwal filmów, które po, opisie, po opisach samych, tak, mnóstwo kina społecznego, kino środka, no, no mówię i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? że to, to jest zupełnie nie dla mnie, nie? I niejako podtrzymuję to, wiesz, w sensie to dalej jest masa kina dla, nie dla mnie, tylko że w tym roku byłem na tym festiwalu jakieś 5 dni, tak plus minus, nie, czyli dłużej jeszcze niż w tamtym roku. Ale znalazłem inną metodę, że ok, jeżeli jest masa filmów w programie, które mi nie pasują, to ja chodzę tylko i wyłącznie na to, co, mi, co mnie interesuje i to jest jakiś złoty środek. Czasami byłem na trzech filmach, czasami nie byłem na żadnym mhm. i znalazłem masę filmów, które są fajne, które mi odpowiadają, które gdzieś nam wygrzebał ten WFF. No i dobrze się bawiłem przy tym wszystkim. Plus, wiesz, pokazaliście mi jeszcze tak kilka fajnych rzędów, w których, z których lepiej się ogląda filmy. No, takie, takie rzeczy, takie smaczki, nie? Mhm. Co prawda WFF-owi dalej brakuje czegoś, co ja nazwałem sobie, szukałem nazwy dla czegoś, co ja szukam w festiwalach, tak żeby to nazwać jednym słowem i to jest odjazdowość. E, takie słówko, tak? Ale, to jest ale mało w sensie, odjazdowy. W, w sensie filmowym, czy takim około Okołofilmowym około filmowym w mhm. ogóle, nie, że to, to jest taki zgrydziarski trochę festiwal. No, może trochę tak. tak Młodzieżowy, Młodzieżowy Adrian, nie? No, mm -hmm. ale wiesz, to jest taki trochę zgryziarski festiwal, gdzie nie ma gadżetów, gdzie właśnie nie ma takich geeków, którzy by wychodzili i zapowiadali jakieś filmy właśnie w szalony sposób, takim entuzjazmem, że wow, chociaż pewnie są niektórzy reżyserzy, tak? że przyjadą i wow, cieszę się, że w ogóle tyle widzów, nie? Mm -hmm. No, ale jednak jest bardzo uroczysty, oficjalny, zresztą to jest też jeden taki festiwal, który czuje, czuje potrzebę, żeby założyć marynarkę, nie? No, Berlin jest drugim takim festiwalem, ale Berlin potrafi być odjazdowy na swój właśnie sposób, a tutaj tego, tego nie ma. No. no tak, rzeczywiście, no jest tak, jest tak może trochę za bardzo podnośle i, i faktycznie te, te szczególnie co widać na tych takich większych seansach, tak na. na no, akurat to też wynikało z treści filmu, ale na sensie malowanego ptaka i przed nim to tak naprawdę już ta, ta podniosłość, ten patos to już praktycznie mnie już odrzucił troszeczkę na, na samym wstępie, jak, jak to było zapowiadane, z jaką pompą i, i w ogóle jako tam... Ale wiesz, jeżeli znaleźć sposób na festiwal, no to... Tak, tak, to rzeczywiście to jest... Dla mnie to jest... Ja ten festiwal lubię, nawet bardzo lubię, muszę powiedzieć. Mimo, że, że sporo rzeczywiście tam... No, jak, jak się ogląda tych filmów więcej, to nie sposób nie trafić na naprawdę jakieś takie bardzo przeciętne rzeczy, a, u, a cały czas uważam, że przeciętne rzeczy są gorsze niż złe mhm. rzeczy, bo, bo tamte przynajmniej się zapamięta i wywrą jakieś wrażenie, nawet jeśli niekoniecznie pozytywne, a takie właśnie przeciętniackie filmy, które zapominam po tygodniu, to, to właśnie niestety bywa domena warszawskiego festiwalu, ale jednak jest tu kilku twórców i jest tu kilka zawsze, zawsze jakiś takich poukrywanych w tym, w tym repertuarze, w tym programie perełek, które, które zawsze jakoś tam uda mi się odkopać i w tym roku byłem z wielu naprawdę zadowolony i kilka takich filmów znalazłem, które, które bardzo chętnie bym, bym mógł polecić nawet, więc Będę mówił szerzej o filmach i o swojej topce roku w tym drugim podcaście, więc o samych tytułach tutaj nie będę się rozwodził, w każdym razie dużo też nie, nieoczywistej Azji obejrzałem na, na warszawskim, czego się kompletnie nie spodziewałem I, i, i też pewnie w czołówce moich ulubionych filmów by się znalazły. No, i, i Animacja, która już teraz zasiliła Netflixa, to to jedy co jedyne powiem, czyli zgubiłem swoje ciało, też na kinowym ekranie świetnie się oglądało. No, super rzecz, super rzecz. Tak samo no, obejrzałem na WFF-ie i tutaj też nie mogę się czepiać, w mój film roku, nie? Moje ulubiony filmy roku jest Wynona. To jest grecki, grecki film, Nówka Sztuka, tak z 19 roku. Mm -hmm. I coś niesamowitego kameralny film o czterech dziewczętach na plaży i one praktycznie bawią się ze sobą bądź gadają i tyle. Nie? Tak, tak. Ja popieram, że to jest świetny film, a z fakt faktem nie spodziewałem się niczego dobrego, bo, bo jak może, może pamiętacie, może nie pamiętacie, ale, ale się. Poróżniła nas opinia na temat poprzedniego filmu reżysera, czyli nici prezentowanej na nowych horyzontach. Mm -hmm. I dlatego się nie, nie, ja nie lubiłem tamtego filmu, dlatego się spodziewałem tutaj nie spodziewam się niczego ciekawego. Tymczasem Winona, czy tam Winona mnie bardzo zask zaskoczyła pozytywnie, więc też, też jak najbardziej polecam. Jeśli gdzieś tam, gdzie kiedykolwiek, gdziekolwiek wypłynie ten film. Tak, no plus to, co mówiłem już przy zapowiedziach w UFF-u, że krótkie metraże zawsze tam stoją na wysokim poziomie. Gdzieś tam... No tak, bo oni no tam dużą wagę przywiązują tych krótkich mm -hmm. metraży. Są chyba ze dwa konkursy poświęcone tym krótkim metrażom, bo jest i, i krajowe, są i zagraniczne. Jeszcze jakieś pokazy specjalne związane z krótkimi metrażami. Na przykład był w tym roku short Lantimosa, którego niestety nie widziałem, się nie załapałem, ale... ale... A, a ja widziałem. <laughs> Nimik Lantimosa, bardzo tak. dobra rzecz. Więc okej, okay, w tym sensie, że dalej. No, brakuje mi choćby tego, że, żeby karnet był nie, i trzeba się strasznie wykosztować, jak tam się chce chodzić na więcej filmów. No, ale to jest festiwal, na który e, no, daje takie ostrzeżenie, nie? że nie chodź na, tam na za dużo, e, chodź na to tylko co chcesz, i wtedy będziesz się dobrze bawił. Zrób tak jak ja. No. No i w tym wypadku no, pozytywnie, pozytywnie. No, mnie, mnie troszeczkę, muszę przyznać, rozczarowała, oprócz, oprócz tej wspomnianej animacji, yy, w tym roku sekcja Wolny Duch, bo wydawało mi się, że mało tego, tego wolnego ducha tam było i, i jakichś takich naprawdę szaleństw, yy, tylko, tylko te filmy były skupione bardziej, yy, może, nie, no, może tak, może one, one Wolny Duch yy, tutaj objawiał się tym, że to były filmy o poszukiwaniu swojej tożsamości, czy szczęścia jakiegoś tam szeroko pojętego, a nie na, a nie na szaleństwach formalnych jakichś, czy, czy, czy rzeczach trochę bardziej alternatywnych. Niestety. No tak, ja obejrzałem w końcu ten film Eee, Jerzanowam, przypomnij mm -hmm. jego imię, bo <głos> to znasz. Adilhan Jerżanow, tak. Walka, Walka adbaja, tak. Tak, i to był film dość przeciętny, więc tak mi się wydaje, że <głos> chyba wynaleźliście mi jakieś One-Hit-Wondera. Tak. <głos> znaczy, mi się akurat bardzo podobał ten film, ale, ale faktycznie był gorszy od y, jego poprzedniego filmu, więc, y, więc no może... Akurat z tym walką dbaja jestem raczej z tego, co rozmawiałem z najmniej osamotniony w tym, bo to był chyba najlepszy dla mnie film tej edycji, więc. A tamta, tamten poprzedni jego film, właśnie próbuję sobie przypomnieć tytuł, bo był łagodna i trudny, świata? właśnie łagodna obojętność świata, to, to jednak był dla mnie film wybitny w sumie, więc, więc, więc różnica poziomów, mimo, mimo mojego zadowolenia z walki Adbaja, to różnica poziomów jest, jest spora. Nie wiem, z tego co, z tego, co widziałem na IMDb, to Jerzanow zdążył jeszcze w międzyczasie nakręcić dwa filmy. Jak z ich jakością nie wiem. No, tak się tylko chciałem pochwalić. Okay, nie, że Wreszcie no nadrobiłem tak. reżysera znanego w naszych kręgach, tylko A, nie wyłącznie no, i, i, i go, i go ściągnąć do przeciętnych, chociaż bardzo podobała mm -hmm. mi się postać. Ten adbaj, który generalnie tak wszyscy mówili o nim, jaki to jest drani i tak dalej, to, to ja lubię takie przewrotne postaci, naprawdę. Mm -hmm. no, tak jakoś im kibizuje. Aha, znaczy tak mi się mi się podobało właśnie ten film głównie za to, jak on sobie pogrywa z taką. W, z Startą już formułą dramatu sportowego i jak, jak fajnie to, to przekształca. No ale o WFF-ie, kurczę, chyba nie ma za bardzo co mówić. W sensie nie ma nie mam. Za no, bo nie ma nic, no bo nie ma żadnych za bardzo rzeczy około filmowych. Znaczy, jest, był jakiś klub festiwalowy, było otwarcie, które też tłumnie zebrało, zebrali się ludzie na placu Defilat na, na otwarciu festiwalu. To, to było naprawdę intensywne wydarzenie. Tak jak, tak jak mianowicie Silent Disco impreza w. W, w, właśnie w Pałacu Kultury, w kafe kulturalna chyba. Tak, tak, to ta, tak. się. Właśnie. Która rok temu, rok temu było wypełniona cały całe właśnie ten lokal, wypełniała, a, a w tym roku już wypełniała cały Plac Defilad właściwie. I, no. I ludzie się bardzo intensywnie bawili. Też uczestniczyłem w tej imprezie, lubię. Fajny to jest pomysł, ale, ale było dla mnie już trochę przyciasno, więc, więc też ta impreza na pewno chyba większą popularnością się cieszyła niż, niż ogólnie cały festiwal, ale, ale więcej Takich około filmowych rzeczy mm, właściwie nie uświadczyłem. Nie wiem, czy, czy źle ile szukałem, czy, czy może i rzeczywiście nie były dość wyeksponowane, ale, ale no, nawet, nawet prelekcji było jakby trochę mało o, przynajmniej mało trafiałem. No. no warto też wspomnieć, że, on, że tutaj poszli trochę z oczekiwaniami użytkowników, tak w sensie Boże, widzów, o oczekiwaniami, i udostępnili na przykład sprzedaż przez Empik Aha, w no aplikacji tak, tak. Going, ale podobno mm -hmm. dopłacało się coś do biletów i to, było, to był zły wybór. A, Więc właśnie. zły wybór dla, teoretycznie dla widza, gdzie już za ceny biletów też się czepiamy, nie? Tak, tak, bo tak są duże. A, a mm -hmm. tutaj jeszcze bardziej urosły. No i nadal nie ma tego karnetu, co. co... No. Na pewno nie jest, nie jest fajne, a sama akredytacja dziennikarska w tym roku gdzieś jakieś 200 czy 150% podrożała, no, no ale to już, to już nie jest jakby, nikogo to nie obchodzi tak oprócz zainteresowanych. Więc to, to też nie jest jakiś festiwal, który bym szczególnie jakoś polecał, ale no odkupił się trochę w moich oczach. Mhm. Jak mówię, wystarczy wybrać jakąś dobrą metodę, żeby do niego podejść i wtedy też można go polubić. To co, przechodzimy do 13 edycji Pięciu Smaków, tak. czyli 13 do 20 listopada, mhm. e, świeżutka sprawa, tak jeszcze czy pamiętamy dobrze ten festiwal. Mhm. E, dla mnie regres i to mhm. może nie pod względem nawet tego, że ja już czuję się znudzony, bo wręcz przeciwnie, e, powiem szczerze, zaskoczyli mnie ilością innowacji, Pojawił się masterclass, wróciła retrospektywa, e, troszkę inny wystrój tej nocy nocy grozy, gdzie mhm. był film o zombie e, i znaczy, pojawiły się wszędzie, nie, wiesz, kapusta. A to nie nocy grozy, tylko tego maratonu. No w tak? sumie, noc tak, grozy to, to, to coś wcześniejszego. Tak, tak, maratonu w sumie zombie, tak. Chociaż mhm. o nocy grozy też wspomnę, bo jest Halloween poprzedzające. 5 smaków, no to też ma taką specyficzną, tak, specyficzną imprezę Noc Grozy. Super fajne jest to, że bilet na nią kosztuje 66,6 pln -a. Ludzie się skarżą, że za drogo, a ja innej ceny sobie nie wyobrażam, tak? No. w ogóle tam było 66,6 zł. Tak. <grym>, tak. Tak było opisane. Opisana cena. Więc masa fajnych prelekcji. Działo się, tak, działo się tam na, na tym feście. No ale ja czuję regres programowy. Programowy, jak mówię, to pięć to smaków na edycji 13 zrobił się trochę przeglądem jednak nowego kina Azji. Japońskiego przede wszystkim. Tak. I to japońskiego przede wszystkim, gdzie wybrano za fokus właśnie takie indie kino, takie indie kino Japonia, japońskie. Tak. Które być może, żebym wybrał, być może uznałbym to za super wybór, gdyby nie to, że większość tych filmów albo jakoś tak nie odrzuciła, albo też byłem świadom, że niektóre mi się podobały strasznie, ale odrzuciły zupełnie moich znajomych i tak jakoś mhm. patrząc na ogół tych filmów, tak patrząc na moje gdzieś tam oceny ich, no to wolałem jak, wolałem jak eksploatowali bardziej. E, różne rejony, e, rejony, czasowe tak kinematografii azjatyckiej niż te najnowsze kino. No tym bardziej, że sporo tych filmów, mimo wszystko, była e, trochę do siebie. Podobna, pod względem mhm. tematyki. Często te filmy opowiadały właśnie o jakiejś takiej zagubionej, gdzieś na peryferiach Japonii, młodzieży. Często właśnie to były filmy o młodych ludziach i jakoś tak niektóre one mi się zlewały ze sobą. Nie, nie, ja cały czas, ja te większość tych filmów doceniam, ale, ale nie była to taka sekcja, która, która jakoś tam bardzo otworzyła mnie na jakieś nowe rzeczy, co Pięć Smaków zawsze, zawsze jakoś robiło, że... że tak jak nie wiem, czy oglądałem mnóstwo, parę lat temu mnóstwo słabych filmów z Butanu, ale przynajmniej tak jak mówię, no je pamiętam i, i, i, to, i to jakieś było dla mnie nowe doświadczenie. Tak tutaj no nie mówię, że jakoś wybitnym jestem znawcą kina japońskiego, bo tak nie jest, ale, ale jednak no, mało jakby kulturowo mnie to, ta sekcja akurat wzbogaciła. Wiesz, mhm. nawet pomysłowość tego programu, nie? że ta indie Japonia, że te horrory, że zombie mhm. e, no to, to, no, to nie są rzeczy tak, takie, jakieś, które by mnie otwarły na coś nowego. Nie? Mhm. Mhm. E, nawet powiem tak troszkę her heretycko, bo retrospektywa frutczana, super sprawa, warto było poznać te filmy, to są zupełnie mało znane filmy, a jednak to jest twórca, którego odkryły nam inne, inna edycja pięciu smaków. Czyli no nawet tak. tutaj, gdzieś tam jednak zwrócono nasze oczy już przy, in przy okazji innej edycji. Um... No i przy okazji jego najlepszy film, już poznaliśmy wcześniej takim przynajmniej wrażenie. Mm -hmm. mm -hmm. No tak, tak. Więc no, Takie moje narzekajki na sam początek. To jest nadal fajny festiwal, bo mówię, ilość atrakcji zawsze, co roku mnie zaskakuje. Ten masterclass, który przygotowali z Frutchanem, to, był to była fajna rzecz, co prawda no, nie do końca udana, ale to też troszkę przez samą postać Frutchana. Mhm. Mam wrażenie, że to jest reżyser, który bardzo ciekawe filmy kręci. Bardzo dużo można się o nich, z nich dowiedzieć o Hongkongu i w ogóle dobiera fajne metafory. Jest tak makabryczny, jak ja lubię, żeby makabryczne były filmy. Mhm. Super, ale jak już on sam opowiada, to po pierwsze nie mogę do końca powiedzieć, jak dokładnie, co on dokładnie opowiada, bo nie korzysta on z języka ani polskiego, ani, oczywiście nie? ani angielskiego. Mhm. Więc to już może kwestia tłumaczeń, ale dość dużo rzeczy, które on mówi, to wydały mi się na jedno kopytą. Często mówił o samej realizacji filmów, że to jest kino niezależne, że trudno je było kręcić, że mm -hmm. trudno było zebrać obsadę, że to nie jest kino, które popularne, więc zawsze są problemy i ludzie powinni oglądać takie kino, a nie oglądają, jest niedoceniony. Takie, wiesz, troszkę taki lamentujący artysta okay. nad tym, że jest w jakiejś niszy, a jednak jest tej niszy, więc nie wiadomo, no tak jest czemu... tej niszy, ale przecież oprócz tych filmów, które były prezentowane na festiwalu, to jeszcze z tego, co wiem, to kręci sporo od komercyjnych rzeczy właśnie, żeby mieć na te swoje niszowe filmy. Więc mm -hmm, na, z czegoś tam no. żył. No, zdarzyło mu się tak. Ja zauważyłem, że gdzieś tam filmografii w pewnym momencie trafił do Stanów więc, mm -hmm. e, i nakręcił B-klasowy horror. E, więc, no, miał, miał takie swoje epizodziki, mm -hmm. e, No. A, aczkolwiek e, to nie jest taki twórca tak bardzo dynamiczny jak w swoich filmach osobiście, nie? Aha. E, no, więc e, jedna sprawa, że ten masterclass miał e, bardzo spłycające tłumaczenia, no, ale no, on tam nawijał e, jak szalony, a druga sprawa, że to co on opowiadał, e, jednak jak już, jak już przeszło przez tłumaczenie, translację, bo tam to też było świetnie przygotowane, wiesz, tam mieliśmy słuchawki, mogliśmy słuchać tłumaczenia angielskiego, mogliśmy okay. tłumaczenia polskiego. Ja mega doceniam to, jak to zostało przygotowane i chcę następnego, następną osobę, żeby tam trafiła do takiego masterclassa, eee, tylko jakby, jakby nie było to jednak kogoś innego, kogoś innego, bo no to nie było aż tak takie przeżycie, jak na przykład kiedy byłem na spotkaniu z Charlotte Rampling, nie, w Berlinie, mm -hmm. kiedy ona mega ciekawie opowiadała i po prostu tam skakałem wewnątrz ze szczęścia, mm -hmm. nie? Eee, no jak, jak, jak, jak to jak to słucham. Słuchałem, tak? Tutaj. Tradycję masterclassów absolutnie popieram, no ale no tutaj mam pewne zastrzeżenia, obiekcje, nie? Mm -hmm. Okej, okay. no ja, ja obejrzałem prawie wszystkie. Akurat na masterclass się nie załapałem, ale byłem świadkiem QA po chyba małym chęgu, też, też właśnie z reżyserem, no i faktycznie. Y Faktycznie, no ta rozmowa, choć ciekawa, to, to wydawała mi się dość, dość powtarzalna i też, też głównie się skupiał na realizacji tego filmu, więc, więc może. Hmm. I to jest też to, co, co muszę dopowiedzieć, nie? że to, że ja tak trochę narzekam na te Pinsmaków, nie na ten program i tak dalej, mm -hmm. to jest po prostu efekt tego, że gdzieś tam moje oczekiwania i droga, którą obrali twórcy festiwalu, gdzieś się rozeszły, w pewnym mhm. momencie rozeszły się, bo na tej edycji, na 13 edycji, oni przypominają mnóstwo reżyserów, którzy już się pojawili. Tak. I, ja, i oni ich lubią już fajnie ich zaprosić też osobiście to mhm. pojawiają się ci twórcy, chyba nie było nigdy na żadnej edycji tylu Q&A'ów tak? tylu tak, spotkań tak, z, z twórcami mhm. no, więc to są już znane lubiane postaci dla fanów festiwalu ja oczekuję czegoś nowego, a tutaj wchodzi coś, co już znamy i znowu moja potrzeba świeżości rozchodzi się z potrzebą tradycji okay. no, więc no, dlatego może narzekać jaka ma, wiesz... Dużo, no mówię, dużo kina środka było, a ja nie lubię, dużo, hmm. dużo rzeczy. No się mało, mało takich gatunkowych szaleństw hmm. wydawało no, bo się. Akurat no. Gatunkowych szaleństw akurat było chyba tyle, co zwykle, mam wrażenie. Może, nie? może. Bo byłby ten Pan Long, był ten film, film wietnamski, ten film akcji, kurcze Furia, tak? Furia, tak, no, tak. Więc, no owszem, tylko te też, no jakoś tak jakościowo się z tym, z tym wszystkim rozeszłem, no i plus mówię, festiwal, który o Odkrywał mi kino azjatyckie, nagle zaczął. nagle przestał mm -hmm. Nagle przestał. Nie? No tak, zatrzymał się w pewnym momencie. No. I w pewnym momencie, wiesz, dochodzi do tego, że ja trochę gorzej go wspominam niż WFF. Mm -hmm. No jest, jest jakieś rzeczywiście zapotrzebowanie, widocznie, może, może ludzi na to azjatyckie kino środka czego dowodem są właśnie zapełnione sale jak nigdy na pięciu smakach, naprawdę nie było nigdy problemu z tym, żeby zająć miejsce, a, a tutaj na kilku seansach się zdarzyło, że ledwo mi się udało wejść, jak jest, jeśli doliczyć do tego mój nawyk wchodzenia w ostatniej chwili. Właściwie gdyby nie wy, no to może bym siedział sobie na korytarzu, bo wy by byliście wcześniej na przykład. tak. No tak, tak. Więc, więc, więc jest jakaś potrzeba widoczna, nie wiem, czy to, czy to program tak trafił, że, że, tak, że tak się akurat wzrost frekwencji podano był około 50%, więc to jest jakaś niesamowity wzrost frekwencji w, w porównaniu do lat poprzednich. Ja, się, ja próbuję właśnie znaleźć tego przyczynę, czy to, czy to właśnie program tak yy, przyciągnął ludzi, czy, czy jakaś nowa forma promocji, może promocja była większa, bo z tego co wiem, no, jeśli chodzi o kasę, no to, no to festiwal raczej yy, właśnie dostaje mniej państwowych dotacji niż więcej. I, i nie wiem, czy, na, czy wiesz, w mojej bańce, no to ja o tym festiwalu słyszę cały czas, ale, ale czy tak do takiego może mniej zaangażowanego w na azjatyckie widza, który chce dopiero je poznać, czy, czy to jest taki znany, rozpoznawany festiwal, to mi trudno powiedzieć. Hmm. No ja też w sumie, w sumie nie potrafię, ale mm -hmm. no gdzieś tam widziałem ten progres jednak, i jeżeli chodzi o ilość widzów. Tak. No i powoli doszło do tego, że faktycznie, no może po prostu widzowie pokochali to kino azjatyckie. Może, może ma... no to do tego akurat się bardzo cieszę, tylko, tylko właśnie chciałbym, żeby ten przekrój może, może na, na kolejnej edycji był trochę większy tego tej różnorodności, mm -hmm. bo kino azjatyckie to jest naprawdę kopalnia i studnia bez dna właściwie, a, a mam wrażenie, że, że w tym roku zaprezentowano nam jedynie jakiś taki ułamek tego, tego wszystkiego. Może to też bierze się z tego, że, że na, tak jak już mówiłem, na, na innych festiwalach wymieniałem jakie super filmy azjatyckie obejrzałem, tak? Może już po prostu ich nie starczyło, tych filmów, tak? No tak. <śmiech> tych e, najważniejszych. No i to, to też, ja widzę, że to jest wyraźnie potrzeba publiczności, bo mhm. e, no było, nie było. Fruczany jest okej, okay, fajnym, fajnym dopełnieniem i też było nosfolu Ludzi, ale no wiem, że jak były jakieś starsze filmy, jak pamiętam, że na przykład był jakiś indyjski film z lat 50., trzy edycje wcześniej, no to tam przychodziła garstka nie, na no to, tak, tak. więc to też jest trochę wynik, wynik tego, nie, że my jesteśmy geekami, więc potrzebujemy rarytasów, hipster mhm. hipsteriada totalna, nie. a no tak. generalnie no, ludzie potrzebują czegoś innego no, i trzeba jakoś to połączyć. tak. No. I ten Fruit Dżan był pom pomostem między zajawką twórców, a też świadomością potrzeb widza. Nie? Trochę no. tak. ale druga sprawa, że nie, mo nie mogę też profilować sobie gustu twórców. No. Mhm. Wiadomo, że też było kilku reżyserów, którzy są znani, lubiani, już przyjechali kilka razy na ten fest no i fajnie, że wracają. No. Tak. Znaczy fajnie, fajnie dla większości, fajnie. dla mnie tak różnie. No, no. no zgadzam się, ale tak Rzeczywiście no pod, w ramach podsumowania no to, no, to, no to cieszę się, że z, te, z tego wzrostu frekwencji i, i tak dalej. I mimo te, tego, bo, bo nie powiedziałem w sumie o konkursie, chciałem, chciałem powiedzieć parę słów, mhm. czyli o filmach nowej Kino Azji, z sekcji nowej Kino Azji, że, że to były filmy, które tak jak sobie patrzę teraz tutaj po, po ocenach znajomych z tego gridu, na, które, który tam Marcin który przygotował bardzo skrupulatnie i zaprosiliśmy kilku, jako pełna sala, kilku tam, kilku czy kilkunastu znajomych, no to patrzę, że to była najgorzej oceniana przez nas ogólnie sekcja, te, te nowe kino Azji, właśnie. Więc z czegoś, to, z czegoś to może wynikać, czy to było zbyt bezpieczne, kino, nie wiem. No a no, chociaż sam fakt, że zwycięzcy. Balon już był prezentowany wcześniej na, na warszawskim festiwalu, gdzie jakoś tak mhm. nie został. Bo że, znaczy, on chyba jako pokaz specjalny, to trudno, żeby został doceniony, ale, ale yy, i faktycznie uważam, że to że był najlepszy film. Mhm. Więc, więc no, tko, po, kolejny dowód na to, że to były dość bezpieczne wybory w tym roku. Może Co prawda jednego sztosa absolutnego, bo to też mhm. mówię, że jakość filmów gdzieś tam różna była, tak? Mhm. I to też jakby ona była wyższa, no to bym wiadomo, że jakoś tam docenił, tak? Przytulił ten festiwal, nie? No, ale jednego sztosa widziałem, no, jednym no, cięciem. No tak, to się e, zgadzam, 2011 naprawdę. 2017 rok, tak. jeden z najlepszych horrorów w ogóle w mhm. tym roku. Tak, ale no. wspaniały film rzeczywiście, dla, dla jego samego było, warto się, się wybrać na ten festiwal. Wiesz, e, że... Zapomniałem to, to już trochę z słówka ale kreatywność a mm -hmm, tutaj no, to no, mi się pojawia zaświeca jak no, rzeczy, no rzeczywiście tak tak to, to jest to powinna być definicja słowa kreatywność pokazać ludziom ten film ale mi się na przykład jeszcze jeszcze wybitnie podobał to, tobie z tego co wiem trochę mniej rzut na matej niego to też, też, mnie, też mnie zachwycił jako tutaj wyświetlany jako klasyka chociaż film jest chyba z 2004 roku no ale ja, ja już przyznam że szczerze, że to było moje pierwsze zetknięcie w ogóle z tym reżyserem, więc, więc to też było dla mnie jakieś tam odkrycie, chociaż chociaż z tego, co wiem, to jego filmy się dosyć różnią, więc, więc trudno mówić o, o ogólnej tendencji, bo to jak na kinoakcji, to dość był taki stonowany, liryczny i poetycki film mocno. W taki wręcz nowofalowy, mogę powiedzieć. Więc, Ale, ale w każdym razie no, zachęcił mnie bardzo, żeby z tym reżyserem się zapoznać i Także także te, ten rzut na matę i, i właśnie jednym cięciem to są takie dwa sztosy, które, które ja obejrzałem na tym festiwalu i bardzo, bardzo moją topkę roku obejrzanych filmów windują. No tak, no rzut na matę na pewno docenię wizualnie. No, mhm. Jak mówię, gdzieś tam mnie ominął, bo... Wydawało mi się, że w, tym całym, w tej całej opowieści jednak jest brak jakiejś konsekwencji. To jest bardzo epizodyczny film moim. No, mm -hmm. tak, no tak. tak, no zgadzam się, tak, tak. A ja potrzebowałem, mówię, co... ja potrzebowałem, żeby był jakiś rozwój mm -hmm. te, między tymi postaciami, choćby między ich relacjami, no a nie zawsze go okay. widziałem. Mhm. no też, żeby chociażby za to, co oni zrobili w poprzedniej scenie, spotykała ich jakaś kara, a tymczasem oni mhm. sobie po prostu bezkarnie przechodzili, nie, od jednej sceny do następnej. Mhm. Gdzieś tam po prostu mnie to kło. tak. Okej, okay. no, no. No, rzeczywiście, może jakby ustawiać ten film w innej, chronologia sceny by była inna, to nie, nie zauważylibyśmy różnicy często. No yy, tak, ale mnie ale właśnie to, jak on sobie swobodnie płynął, też też między innymi urzekło, więc no, no to kwestia pewnie jakichś tam oczekiwań nastawienia. W każdym razie, yy, no nie mogę powiedzieć. Yy, że na tym, że, bo tak trochę mam wrażenie, że, że za bardzo podeszliśmy krytycznie do tej edycji. A to, a to ja podszedłem. No wiesz? tak, ale ja, ja poszedłem za, za Twoim ciosem chyba i też zacząłem narzekać, <gry> więc e, także pod względem repertuaru też, też nie, to nie jest tak, że, że oglądaliśmy jakieś same nudy, bo, bo tak nie było. Kilka filmów mnie rozczarowało, ale kilka zachwyciło, kilka było po prostu w, w, w porządku. No ale. E, sam fakt, że chciało mi się obejrzeć aż tyle filmów. No, festiwal liczył, cały repertuar festiwalowy liczył jakieś tam 35 czy 36 filmów, a ja, a ja obejrzałem 27, więc, więc no, jednak chciałem o to oglądać, chciałem zarywać właściwie praktycznie nocki, wracając późno do domu i jadąc rano do pracy, więc, więc miałem siłę, miałem energię. więc to znaczy, że, że cały czas te pięć smaków we mnie żyje. Jakoś to jest jeden z no, ich najważniejszych festiwali krajowych, pozostaje. Mimo, że ta edycja repertuarowa rzeczywiście może troszeczkę odstawała od poprzednich. No tak. No to ja na plus muszę na pewno przyznać, że to jest odjazdowy festiwal. Mm -hmm. To na, na pewno, ale no, wbrew temu, właśnie co mówisz, to ja tak miałem, że w pewnych momentach musiałem wyjść, wyjść z tego z festiwalu, tak, przejść, się, mam dość i mm -hmm. ominąć sobie okay. jeden film dziennie. Rozumiem. I to już, to już było to, nie? Miałem trudności z ustaleniem w ogóle. Tak, Kamila tak naprawdę mi ustaliła repertuar, a ja nie miałem żadnego problemu z tym, że idę na jakieś filmy, bo dla mnie dużo tych filmów było obojętnych. Mm -hmm, I mm. potem, jak już poszedłem na te filmy, to... to, to sprawdzało ja... się to. Tak, sprawdzało się to, wiesz. Więc... Nie wiem, nie wiem z czego to wynika, no. mm -hmm. <laughs> czy to wina festiwalu, czy to wina mnie, eee, ale też dużo osób, znajomych przyjechało w ogóle z innych miast właśnie, żeby oglądać te filmy tak. i widzę, widzę w tym naszym gridzie też mnóstwo właśnie słabych ocen, tak, takich słabszych tak. niż moje, mm -hmm. e, gdzie ja tutaj narzekam, a i tak doceniałem te filmy, nie, mm -hmm. a tutaj było mnóstwo osób zawiedzionych totalnie, nie, co tak. drugim filmem. Tak, tak, było no. sporo jednak tych rozczarowań większych. Biorąc pod uwagę, że dla mnie, za to, że film jest z Azji, to już, już go traktuję, już mam lekką taryfę ulgową, no to, to może rzeczywiście no, nie, nie, nie, jest, nie wyglądało to tak kolorowo. Ale, no, jeszcze, jeszcze na słowa pocieszenia to powiem, że organizacja to jest świetna na tym festiwalu. Zawsze jeśli chodzi o, o prowadzących, organizatorów, o jakość prelekcji, na, na przykład, to, to, to jest zawsze e, dla mnie coś wspaniałego i to jest wzór dla, dla innych festiwali. Bo, bo takich prelekcji przed, przed filmami po prostu nigdzie indziej nie uświadczyłem tak wyczerpujących. Inna sprawa, że w ogóle y, tradycja prelekcji, czyli, czyli właśnie takich kilku, kilkuminutowych wprowadzeń do danego filmu, czy do twórczości danego reżysera, to, to jest moim zdaniem bardzo dobra rzecz i powinniśmy częściej to widzieć na festiwalach. No dobra, to bez powtarzania się. Ja tylko tak. mówię, że pewnie w następnym roku to byłby taki festiwal, od którego Aha. powinienem odpocząć. Okej. Mm -hmm. No, okay. no chyba, że, chyba, że cię program znokautuje. E, tak. Rzuci na matę. Tak. E, I tak no w sumie omówiliśmy nawet w dość mm -hmm. krótkim czasie te no, trzy festiwale, nawet się powtarzaliśmy tak. trochę. Mm -hmm. e, może ten dystans robi swoje i być może okay, będzie tak. się lepiej tego słuchało niż naszych festiw festiwalowych podsumowań, które trwają 3 godziny. Mm -hmm. Tak, bo, jest, bo chyba może trochę co innego na gorąco, bo o tym mówić co innego, mm -hmm. tak, już, tak już patrzeć sobie po czasie na to wszystko, szczególnie jak już się rok się kończy, wszystko się kończy, tak, tak, tak, takim podsumowującym tonem trochę. Mm -hmm. e, Jak już podsumowujemy, tak, to mm -hmm. jeszcze tak, w takie festiwale, chciałbym wspomnieć, na które się wybieralibyśmy w następnym mm -hmm. roku. Czy wybieramy się w ogóle na, na, na coś właśnie nowego? Coś nowego. No właśnie ja bardzo bym chciał się wybrać w końcu na American Film Festival. I tak i już, już <głos> chyba trzeci rok sobie obiecuję, że się wybiorę, ale, ale ten termin mi musiał zrezygnować z, na pewno z któregoś festiwalu, ze smaków bym nie chciał rezygnować, ale może z Warszawskiego bym zrezygnował, chociaż też nie wiem, ale, ale jednak. W, no, nie mam, nie mam gdzie zmieścić, nawet jeśli chodzi o wyjazd tego Wrocławia jesienią. Mm. Chociaż pewnie będzie kiedyś trzeba, bo tak jak, tak jak ze, ze repertuarowo, ze smaków ludzie raczej wracali y, częściowo zawiedzeni, tak, tak Amerykan znowu dostarczył jakiś super repertuar. Tak, to, z tego to z była w ogóle taka świetna edycja, mm -hmm. bo była taka przypominajkowa. Przypominała całą masę filmów, które były docenione na poprzednich edycjach, takie masę klasyków. Mm -hmm. To był trochę festiwal, gdzie dużo, na pewno ktoś tam by obejrzał coś tam, co już widział. Ja nie, wcale nie skreślam takich festiwali, wręcz nie, nie bardzo się cieszę, że festiwale coś przypominają. Bo owszem, fajnie wygrzewać coś nowego, fajnie lecieć po premierach, ale też przypomnienie sobie jakiegoś filmu to jest mega profit. No ja, ja, na, ja na pewno jakbym tam był to by sobie obejrzał czas apokalipsy na dużym ekranie na przykład. Ja też ciągle poluję, kurczę, nie wiem czy mi się uda, bo teraz w tej serii Mistrzowie Kina Masterclass, Mastercard uh -huh. pewnie jak to będzie się słuchać to już nie będzie, nie? To już po, po ptakach, ale Blade Runnera puszczają. A no proszę, to świetnie bo... też, też bym chciał obejrzeć pierwszą część w kinie na pewno. Ja ciągle gdzieś tam mnie kusi, ciągle myślę o Rotterdamie tylko ten program, który na razie pokazali, no to, to, to jest mnóstwo rzeczy, które widzieliśmy już na naszych festiwalach polskich, Aha. E, no, ale gdzieś tam jakby połączyć Rotterdam, pójść na filmy konkursowe, które zawsze są właśnie jakieś szalone odjechane mhm. e, a, i połączyć to ze zwiedzaniem, no to, to też by był no tak, taki, to, to taki masz... super rzecz jak Berlin, nie? No. może być świetna wycieczka. Tak samo tak. sprawdzałem sobie ceny Wenecji e, i tak widzę, że są jakieś opcje biletów takich w Double Feature'ach, gdzie można y -hmm. sobie jeden po drugim film konkursowy obejrzeć, chyba za 12 euro, albo 19 Aha. euro, kurde, y -hmm. no wiadomo, że jedna cena, jedna cena e, to nie była ziemia, ale nie przypomnę y -hmm. sobie, ale no, dalej się opłaca gdzieś tam. Okej, okay. no, no, no pewnie... To też jest jakaś opcja ewentualnie, ale chociaż. No, ja też mi się marzą w sumie te takie duże europejskie festiwale, żeby kiedyś się wybrać, ale no nie wiem, czy będę miał mm -hmm. do tego warunki. Tak, ja no, w następnym mm -hmm. roku też raczej mówię, że nie. Znaczy, co do Rotterdam, to już bym musiał zaplanować, więc za późno, nie? No. ale gdzieś tam z polskich festiwali takiej możliwości, no to tak trochę narzekam na termin Octopusa, że to mm -hmm. jest jednak sierpień zaraz po horyzontach. No ale fajnie, że mają ustalony termin, wreszcie ustalili termin, więc ja go A, przegapię no tak. w następnym roku, ale Octopus Film Fest przypominam, to jest festiwal takich filmów kultowych, mhm. e, No to, to, to też bardzo fajna rzecz właśnie dzięki oprawie. Nie? No tak, tak. Bo nawet o ile te filmy to są. To często jest jakaś właśnie, jak sama nazwa wskazuje, kultowe, znaczy nazwa, no to jest chyba spadkobierca właściwie festiwalu filmów mhm. kultowych. który. Tak. Mhm. Tam był jakiś taki yy, rozłam, nie? bo tak, Festiwal tak. Filmów Kultowych też dalej istnieje. Mm -hmm, jako mm -hmm. Ale już na mniejszą no, skalę, tak. No. Więc tak, no ale no, no i są te festiwale, tak? Amerykan to, to absolutnie bym yy, zobaczył, zwłaszcza, że wróciła moja miłość do kina amerykańskiego. Aha. Kupiłem sobie magnetowi, doglądam ciągle starocie <gry> amerykańskie. nie? Więc no, może się uda wybrać w końcu na, ten, na tego Amerykana, przynajmniej. No ja, no, tak wracając jeszcze do Octopusa to też sobie właśnie yy, też jakoś tam na mojej mapie festiwalowej, on jest gdzieś wysoko. Jeśli chodzi o rzeczy do zaliczenia, że tak powiem, no i, i właśnie głównie ze względu na tą motoczkę, nawet, nawet tak jak powiedziałaś, nie na same tytuły, żeby obejrzeć sobie film w jakichś ekstremalnych warunkach, czy gdzieś tak jak... Tak jak... Zawsze twórcy potrafią zaskoczyć jakąś ciekawą miejscówką. Czy to nie wiem, czy to wysypisko śmieci, czy jakieś tam. Złomowisko, bo dużo mi osób mówi, żeby, żebym nie używał tak <głosy> wysypisko śmieci, bo tam śmierdzi. No, no tak, no dobrze, to... no to złomowisko, <głosy> dobrze. <głosy> no tak. No. Czy, czy jakiś szaniec, tak. Tak. Na nowe Horyzonty następnym roku na pewno się wybieram. Na pewno się wybieram na święto kinanie Niemego, To będą takie dla mnie już testy. No no i kto wie, no, dalej będę tak, dalej będę krążył wokół Warszawy, więc coś tam jeszcze mi wymyślicie. Nie? No, takie moje marzenie, czegoś, coś, czego nie ma, a w ogóle mam dwa takie marzenia, nie? Żeby zrobili w klasyk film festiwal, chociaż no, wiadomo, codzienne chodzenie do Iluzjonu pewnie jest, jest już takim <ścoughs> festiwalem. Taki, tak. Ale żeby zrobili takie festiwal, nie? Że samo mm -hmm. kino klasyczne, takie jakieś dajmy na to sprzed roku mojego urodzenia, gdzieś tam mm -hmm. nie, e, żeby zrobili. A drugie marzenie, że kurde, nie ma przeglądu jakichś takich jak Sputnik, jest wielkim przeglądem kina rosyjskiego i jest masa fajnych rzeczy z różnych mm -hmm. okresów kina rosyjskiego. A nawet radzieckiego, no to nie ma Czechosłowackiego za bardzo festu, albo ja, albo ja nie widzę. Nie, no chyba nie ma nawet przeglądu. No, a, a nowa ten... fala czechosłowacko to jest taka potęga, mm. no tak, a to że też ja nie mam do zaoferowania, rzeczywiście. Mm. No, no, zwłaszcza, że dystrybutor Art House w tym roku wypuścił całą masę czechosłowackich filmów. Taki z lat 60. 70. 50. nawet, gdzie kurczę, no, to wchodziło w trochę w ograniczonej dystrybucji. Tak, nie? bo one się pojawiały jakieś ale to były chyba raczej jakieś pojedyncze pokazy, mm -hmm. albo albo garstka, dosłownie, w Warszawie to tego to było praktycznie nie do zobaczenia, tak jak, tak no, jak sobie... W iluzjonie wiem, że był no. przegląd ich wszystkich. Okej, okay, okej, okay, no właśnie. Ja wiem le... bardziej, co się dzieje w Warszawie A, niż. No, no tak. One Wiem, że one jakoś sukcesywnie z tego, co się dowiedziałem, na Netflixa trafiają. Ale to, ale to nie to samo oczywiście. W domu obejrzeć, a w kinie. E, więc to, to jest takie moje życzenie, nie? że, że, że to, to tego mi brakuje. No. Nie nowe kino czeskie albo słowackie, tylko mm -hmm. właśnie jakieś no takie... Tak, no. no tak, no. No Tak, ogólnie mamy... Dobry czas, jeśli chodzi o festiwale filmowe i o, i o właśnie wybór szeroki, to, to uważam, że, że no jesteśmy trochę rozpieszczani mimo wszystko, że mm -hmm. musimy się zastanawiać czego nam brakuje. Tak, raczej, no. raczej powiedziałbym, że to klęska urodzaju jest. Być może. Ja mam nadzieję, że nie wybrzmi jakoś jako taka osoba narzekająca strasznie, bo to też jest wszystko przefiltrowane przez mój prywatny gust, potrzebę i na początku, jak mówiłem już, nie? że potrzebuję czegoś nowego w tej materii. Więc może potrzebuję po prostu trochę odpoczynku. Ja trochę się z Tobą zgodzę w sumie, bo ja już to już, już któryś rok, kiedy jeżdżę na festiwale, chyba trzeci tak, tak mi się wydaje, że, że kiedy intensywnie uczestniczę właśnie w takim festiwalowym życiu, to jest trzeci rok, no i z takiego neofickiego zapału, to tak przyszło, do takiego bardziej już spokoju, może i nie, nie dzikiej ekscytacji, tylko m, też, też nie powiem, że mi to spowszedniało, ale tak się ustabilizowało. Dojrzewamy. No tak. <laughs> Dobra, tym... Nie wiem czy pozytywnym, czy niepozytywnym akcentem, kończymy nasze podsumowanie. No, mam nadzieję, że coś wam da trochę opowiedzieliśmy o tych festach i mam nadzieję, że to będzie trochę garska porad dla tych, którzy jeszcze na nich nie były bądź po prostu taka możliwość zderzenia się z własnymi wrażeniami. No. No masy rzeczy tutaj nie powiedziałem, bo w moich notatek, z moich notatek było bardzo. Ma, ma, miałem bardzo skromne notatki w ten sposób powiem. No ale no cóż. Przynajmniej ja wyszedł że... trochę krótszy podcast tak, że jakieś najważniejsze wrażenia, najważniejsze właśnie jakieś spostrzeżenia zawarliśmy tutaj. Dobra, to dzięki, że byliście z nami przez ten czas. Trzymajcie się, do następnego podcastu. Tym razem podsumujemy rok, przypominam. Tak. No. No może, do, może do usłyszenia jeszcze w 2019. W sensie, kiedy tego słuchacie. <laughs> bo, już, bo już te podsumowanie roku to, to od razu... Mówię, że na pewno będzie w 20. Trzymajcie się, na razie, hej! Na razie, cześć!